Tiger Samuraj to moje paliwo. Eee, witam wszystkich w najnowszym podcaście o fidget zabawkach. Moją ulubioną jest spinner. Jak działa spinner? Eee, jest to narzędzie, które wykorzystuje prawa fizyki, aby obracać się w Twojej dłoni. No to masz już takie, że masz taką kulę i musisz się nakręcić i potem ją kręcić. Tak, ale ona hałasuje, a spinner wykorzystując małe łożyska kulkowe, takie jak do deskorolki albo rolek, łyżworolek, jest cichy. Można go używać także w pracy. To mi przypomina z istnieniu czegoś takiego jak fingerboard. Mam ochotę kupić sobie fingerboarda. Wszystkim polecam towary użytkownika Allegro Konrad 247 coś Nie powiesz, że byliśmy w Carrefourze, tylko chór sklep znanej marki, a będziesz swoich kolegów ten no, promował. No bo nic na tym nie zyska wielka sieć sklepów, a mój kolega być może. Dboxy i frame, odcinek 16. Nasz high energy podcast, który dostarczamy do waszych domów. Tak, w ogóle nie musimy... Wylewać w siebie litrów kofeiny, energetyków, cukru, nic a nic. Po prostu tętnimy energią. Jak zresztą słychać, ja jestem tętniący energią kot. A ja jestem bezkresnie tętniący energią hirio. No dobra. Kot. Dzisiaj będziemy gadać głównie o bijatykach. Tak. Ale, ale to spoiler. Tak. Najpierw zacznę od opowiedzenia wam od gry, nad którą spędziłem ostatnie dwa tygodnie. Opowiedz nam kot, w co grałeś? Grałem w grę The Last Guardian. Okej. Okay. Mam dużo notatek, więc przejdę do rzeczy. No dobrze, przedstaw nam Last Guardian. Zacznę od tego, od mojego tła związanego z tą grą. Twoje tło, jest twoje tło, spersonalizowane, Moje... tak. unikalne. Ponieważ ja w Shadow of the Colossus i w ICO zagrałem w zeszłym roku, pierwszy raz w życiu. Aha. Wcześniej nie miałem w ogóle okazji. Więc w momencie, kiedy ta gra była pierwszy raz zapowiadana, w sensie The Last Guardian, to ja w ogóle... Ona ledwo w ogóle istniała w mojej świadomości przez swoje pierwsze tam ileś lat produkcji. Dopiero w 2015 roku, kiedy pojawił się trailer The Last Guardian na E3 i już wtedy większość ludzi zareagowała na niego żartami, że haha uważajcie, bo ta gra naprawdę wyjdzie, to ja zobaczyłem po prostu grę, która dla mnie była świeża, bo nic o niej nie wiedziałem i się po prostu zajerałem. Ło, jaki fajny jest chłopiec i jest koć, koto ptaszek, i oni mają przygody. Ja chcę w to zagrać. Mhm. I, no I minęły dwa lata i zagrałem. To Teraz może trochę szersza historia. Coś, co się dowiedziałem nieco później. Okay. Ta gra powstawała 10 lat. W 2007 roku zaczęła się produkcja. W 2009 pokazano pierwszy trailer. W 2011 miała wyjść. W 2011 gra nie wyszła, tylko całe pracownicy studia, które zajmowało się robieniem tej gry, odeszli z Sony. To było wewnętrzne studio Sony. Oni wszyscy odeszli, zastanawiali się, co ze sobą zrobić. Część z nich zaczęła nowe projekty, a część założyła studio, Gen Studio, które współpracowało z wewnętrznym nadal z Sony na zasadzie, że oni projektują tę grę, a Sony doprowadzi do jej powstania. Mhm. Bo jakby cała historia developmentu tej gry jest taka, przynajmniej z tego, co wyczytałem, nie mam na ten temat dużo informacji. Natomiast z tych nielicznych wywiadów, jakiś tam Relacji dziennikarzy, którzy widzieli tę grę na przestrzeni lat, wynika, że to naprawdę cały czas jest ta sama gra. Że mhm. ona, jedyne co, powód, dla którego ona tyle powstawała, to były problemy techniczne. Szeroko bojęta. No. Więc w 2015 roku, właśnie grę, okazało się, że gra naprawdę wyjdzie, ale nie tak jak początkowo zapowiadano na PS3, tylko na PS4. No tak, przeskoczyliśmy tę generację. Zgadza się, no bo ono minęło wiele lat. Mhm. No, reżyser tej gry nazywa się Fumito Oueda, zapamiętajcie to nazwisko. Oueda. No i od czego by tu zacząć? Zacznę to... może od tego, od technika. Zacznę może od powiedzenia, o czym jest ta gra. To ja Ci może <grym> powiem tak, bo moje doświadczenia z tą grą były bardzo krótkie. Mianowicie, ja pamiętam jak ją zapowiedziano bodajże gdzieś w 2008 roku, dotarły do mnie pierwsze informacje na jej temat, ale ponieważ wtedy byłem świeżo po moim pierwszym kontakcie z ICO, to stwierdziłem, że ponieważ nosi ona wszelkie znamiona po prostu kolejnej gry tego studia, utrzymanej mocno w stylistyce i mechanice i kotak na pierwszy rzut oka, to absolutnie przestałem się nią interesować i wracamy do dnia dzisiejszego. Dobra, więc grałem, tak jak mówię, Wiko, zagrożałem od Shadow of Skupiłem ten double pack Remaster HD, tych dwóch gier, które wyszły na PS3, i chyba dobrze zrobiłem, bo z tego, co wiem, wersja na PS2 miały ogromne problemy z frameratem, mm -hmm. do czego wrócę. Mm -hmm. e... Natomiast ja zagrałem na PS3, gdzie gra no, nie wyglądała najświeżej, ale grałem sobie w stabilnym framerate'cie, w wysokiej rozdzielczości, co było spoko. I zacząłem od Shadow'a, ponieważ tak słyszałem, że to jest ta lepsza gra, bardziej pewna i bardzo mi się spodobała. Mm -hmm. Nie pamiętam, czy o tym mówiłem na podcaście, chyba nie, chyba to trochę dawniej już było. No, ale Ci podeszła. Tak, mega mi się spodobała. Uważam, że bardzo wiele rzeczy robi dobrze, że sama cała struktura rozgrywki to jak bardzo nie trzymała gracza za rączkę, tak bardzo nie było tam za bardzo jakichś tutoriali, takich typowo growych, jakichś mechanik, że wszystko było takie spokojne, ciche, y, takie trochę surowe, ale w tym to oszczędne. Y, mniej jest więcej. W minimalistyczna w Właśnie nie, bo tam były ogromne obszary ale... i ogromni przeciwnicy, ale jakby wszystkiego było w sam raz ilość, po prostu było to bardzo dobrze zbalansowane. No wiesz, no miałeś minimalizm zdecydowanie w kwestii UI-a, elementów mhm. stricte nie było za bardzo tutoriali, tak. nie było za dużo wyskakujących instrukcji. Tak, nie było też jakichś szeregowych, żmudnych przeciwników, tylko mhm. prosto jakby do celu jechałeś od razu do tego jednego wielkiego. Żadnych ekranów pauzy, przejść między levelem a kolejnym. Mm -hmm. No takich stricte growych elementów było mniej niż w standardowych pozycjach. No i muszę powiedzieć, że całe to po prostu jakby struktura rozgrywki podoba mi się. Całe wszystkie te założenie jakby pana Wedy trafiają prosto jakby w moje serce. Mm -hmm. No i to, tak jak powiedziałeś, Last Cardem jest grą bardzo podobnych założeniach. Łączę jakby Trochę łączy ze sobą ideę Ziko i Shadow of the Colossus, ponieważ w ICO mieliśmy ten system, że musieliśmy przeprowadzić ze sobą tą partnerkę. Jordę Podobno. <grych> Która była generalnie bez... nie była tak... była trochę bezużyteczna, nie myślała za siebie, ale została jakieś umiejętności, których my nie mieliśmy, to było tam otwieranie drzwi. Mhm. Ale z drugiej strony musieliśmy jej czasem pomagać przejść przez jakieś przejścia, przez które sama nie dała sobie rady, bo nie była tak dobra w spinaczce jak nasz bohater. I z grubsza na tym polegała gra, żeby musieliśmy raz ona nam pomagała, raz, raz my jej, częściej my jej. No był to taki symulator odprowadzania osoby bardzo niesamodzielnej i nieporadnej. Aż o do to był o tym, że były ogromne bestie, na które musieliśmy się wspinać. Mhm. No i w, w, w Last Guardian mamy naszym towarzyszem jest ogromna to bestia, na którą możemy się wspinać. Mhm. I tak samo czasem my musimy ją gdzieś przeprowadzić, bo na przykład przejście duże jest zamknięte, ale na przykład jest jakieś małe, więc możemy się tam przedostać i otworzyć to większe przejście, żeby nasz koto, ptaszek mógł do nas dołączyć. Eee, co tam jeszcze? A, w ogóle autor gry wspominał o tym, że to co go zainspirowało do tej idei, żeby właśnie to było zwierzę i chłopiec, było to, że jak on robił Shadow of the Colossus, stąd się spodziewał, że ludzie, jakby on zrobił tę grę wokół tego, żeby przedstawić relację, jakby związek, przywiązanie głównego bohatera do bohaterki, którą chce ocalić przez całą tę grę. Aha. No, tylko, że ciężko się związać z postacią, kiedy jedna jest nie ma, a druga śpi, nie rusza się przez całą grę. <śmiech> Więc zaskoczyło go to, że gracze przywiązali się do konia głównego bohatera. I że to jakby nad nim najbardziej czuli więź, do niego najbardziej się przywiązali. Powtarzam to samo słowo. W każdym razie to go zainspirowało, żeby właśnie na sernej gry eksplorować tą relację między zwierzęciem a człowiekiem. No i to jest jakby główny punkt tej gry, właśnie. że mamy, My jesteśmy chłopcem, takim małym, zwykłym, szarym chłopcem, który nie jest się w stanie bić, nie ma żadnych jakichś umiejętności walki. Jest całkiem dobry wspina, we wspinaczce, ale w takiej jakby growej growym standardzie. No w grach wszyscy są dobrzy we spinaczkach, no tak. zwłaszcza współczesnych. Shadow of the Colossus w ogóle pod tym względem trochę wyprzedzał swój czas, bo jakby robił te same sposoby wspinania się, za które potem był zachwalany Assassin's Creed jako jakaś rewolucja. No tak. Natomiast, no i Uncharted. Natomiast yy, w, dla Guardian no, teraz robi trochę to samo, co Shadow of the Colossus, ale jakby jeszcze chętniej się łapie tych półek nasz bohater. Jeszcze jakby trochę bardziej żwawo reaguje. No ogólnie to jest ten moment, kiedy ja wam mówię, że mi się sterowanie w tej grze mega podoba. Uważam je za intuicyjne, przyjemne. To jak bohater reaguje na różne jakby kontakty, że jak jest w zasięgu czegoś, to to łapie. Jak podbiega do ściany, to wyciąga rękę, żeby się o nią oprzeć, a nie po prostu wbiec w nią, jak to często spotykamy się w grach. To pozwól, że zapytam od razu, jeśli chodzi o kontrolsy. Główny zarzut, który słyszałem pod kątem tej gry, jest to, że ona nie jest responsywna. Znaczy, to jest część tego, to, o mhm. czym mówię, że, że, bohaterem się nieprzyjemnie steruje. Aha. Z czym się nie zgadzam. Uważam, że, jakby ludzie są, bo faktycznie to sterowanie jest trochę inne, jakby, to jakbym, wydaje mi się, że to jest sprawa kilku rzeczy, z których nie wszystkie jestem w stanie nazwać. Natomiast jedna konkretna, jest to, że gra ma jakiś taki dziwny sposób tego, kiedy, yy... Wybierając kierunek opiera się o to, gdzie patrzy nasz bohater, a kiedy opiera się o to, w którą stronę wycelowana jest kamera. Okay. Czasem jest tak zazwyczaj na przykład, że jak mamy gdzieś kamerę i wchamy gałkę do góry, to nasz bohater zaczyna iść po prostu w, w kierunku kamery. Okay. To znaczy w środku ekranu. A innym razem jest tak, że nasz bohater, jeśli ma twarz wycelowaną do przodu, a my wychylimy do przodu, do, do góry kałkę, to on będzie szedł przed siebie. I naprawdę nie było do tego jakiejś jasnej prawidłowości? Znaczy, to raczej kwestia była, kiedy byłeś na czymś zawieszony, oparty. Aha. No, tylko czasem w takich sytuacjach kamera nadal podążała za tobą, a cały czasem się zmieniała. Mhm. I była padała, właśnie, to jest kwestia tego, kiedy kamerę nie mogłeś kontrolować. Kiedy była pod jakimś kątem. I w takich momentach gra jakby, czasem wydaje mi się, że mimo to nadal kontrola była relatywnie do pozycji kamery, ale czasem była relatywnie do pozycji gracza. I To też wiązało się z tym, czy się wspinałeś, czy stałeś na, jakby na stopach, na ziemi i z tym faktycznie miałem trochę problemy do końca gry, że nie miałem takiego momentu, kiedy faktycznie zrozumiałem jak to działa, tylko przez cały czas się mocowałem i zastanawiałem się chwila, to teraz muszę właśnie patrzeć na kamerę, czy patrzeć na to, gdzie patrzy mój bohater. Było kilka takich momentów, kiedy faktycznie się frustrowałem, że ciężko mi było zmusić grę postać, żeby na przykład przestała się obracać na tym na czym, na tym słupie, po którym się opuszczasz, tam łańcuchu, albo żeby przestała iść do góry do dołu, tylko żeby faktycznie wychyliła się. To było najgorsze, kiedy chciałem od, jakby odskoczyć. Oderwać się i od tej... albo odbić się od tego, czego trzymam i po prostu skoczyć na przeciwną półkę, a i miałem problem ze zmuszeniem czasem postaci do zrobienia tego. Okej, okay, to z tym poruszaniem się kamerą to brzmi jak, to dla mnie brzmi jak błąd, ale taki, który bardzo trudno byłoby zdiagnozować, jasno opisać i sprawnie naprawić. No mów dalej, co? No ale jest? oczywiście, jak pewnie chciałeś powiedzieć, głównie zarzuty padały pod stroną tego, że tylko się kontroluje dziwnie, że nie słucha się gracza. W sensie kotopies. Tak, kotopies. Nazywa się Triko. Jest to nazwa rasy, a nie, a nie jego imię. A, okej. Okay. I natomiast my z jednym mamy kontakt. Z jeden nam towarzysz przez całą grę konkretny. Mm -hmm. No i no i tak. Generalnie kontrolowanie Triko wygląda tak, że możemy wcisnąć przycisk, który odpowiada za to, że nasza postać wchodzi w tryb wykonywania polecenia temu. Wydawania znaku. polec. Tak. Mm -hmm. Teraz jedyne polecenie jakie możemy to albo wołanie go po prostu, co zdziała z grupy także idzie do nas i drugie, które polega na wskazaniu jakiegoś kierunku. Mm -hmm. I to są wszystkie już kontrolsy jakie mamy. Au. Czemu au? Bo to brzmi jak coś, co byłoby świetne, gdyby działało, ale zostawia ogromne pole do spartaczenia sprawy. No nie wiem. No i teraz tak. Grę jest skonstruowana tak, że tak naprawdę bardzo rzadko, tak naprawdę wcale nie zawsze musimy wydawać polecenia Triko. On, on to nie jest, bo o to chodzi. On w żaden sposób nie jest nie sprawia wrażenia, że to jest jakiś nasz minion, którego sobie wybieramy i każemy mu zrobić to. Nigdy nie jest tak, że mamy jakieś skomplikowane zagadki, w których wymagane jest to, żeby wydać mu jakieś bardzo konkretne polecenie, że o, musisz teraz stać tutaj i się nie ruszać albo, że o, musisz coś złapać. Zazwyczaj jest to po prostu, chodzi o to, żeby wskazać mu kierunek. Mhm. Albo żeby wskazać mu, żeby gdzieś nas podsadził. To są główne dwie czynności, które się robi. Więc do tego wskazywanie kierunku jest wystarczające. I generalnie ja nie miałem w tej grze ani przez moment problemu z tym. Aha, no to dobrze. I teraz tak, ja do tego, ja wiedziałem, jak ja podchodziłem do tej gry, to ja już słyszałem te wszystkie krytyki, ja wiedziałem, że ludzie na to narzekali. Natomiast podejrzewałem, że może ludzie na przykład albo źle do tego podchodzili. nie ja miałem stoki. Ja, jak podchodziłem do tej gry, to ja myślałem, że ona jest fajna, a to, że ludzie ją krytykują, to znaczy, że nie umieją grać w gry. Aha. Z takiego wy, wy, wy założenia wyszedłem, więc z góry spodziewałem się, że jeśli ja zrozumiem, jak to ma działać, jeśli będę miał do tego odpowiednio wyrozumiałości, to to będzie działać odpowiednio. I mhm. tak też się stało. O. Generalnie no więc ja do tego podszedłem tak, że to nie ma być, tak jak mówię, minion, którego ja kontroluję? Tylko to ma być zwierzę. Twój przyjaciel. To ma być zwierzę, takie, które dopiero co poznałem. Takie niewytresowane, nieokrzesane. Mm -hmm. Ja mam psa w swoim domu. Wiem, jak wygląda wydawanie mu poleceń. Psy się nie słuchają. Psąd trzeba czasem coś powiedzieć i zaczekać pół minuty, aż on zrozumie, że aha ja mam usiąść. Wiadomo, jak się wytresuje lepiej, to tak, pewnie da się. Ale tak gra nie jest o tym, że masz swojego super wytresowanego zwierzaka, tylko że masz praktycznie dzikiego zwierzaka, z którym nawiązujesz więź. Więc w tym momencie ja z góry założyłem, że aha, to ja mu muszę na przykład przez 5 sekund wskazywać to, gdzie ma iść i w końcu on się eskapnie. Okej. Okay. Jak wychodziłem z takiego założenia, to tak dokładnie było. Więc dosłownie stawałem mu na plecach i... Tupałem w miejscu, wskazując jakiś kierunek, po czym on obracał głowę do mnie, obracał głowę do miejsca, w które wskazywałem i jeśli faktycznie zrozumiał, jeśli wskazywałem coś sensownego, na przykład, że opatrz, tam jest półka, na którą możesz skoczyć, to pewny pewnym czasie ją zauważał i tam skakiwał. No proszę, no to nie jest podejście, z którym się spotkałem, kiedy zbierałem informacje o tej grze. Ale wpisuje się w całkiem ciekawą zależność, bo faktycznie jakbym miał grać w grę, której kluczowym elementem jest interakcja z jakimś właśnie dodatkowym NPC-em, to oczekiwałbym, że moje polecenia będą wykonywane natychmiast z doskonałym zrozumieniem i bez zastrzeżeń. Ja Absolutnie nie. Mhm. No wiesz, z zastrzeżeniem też moim, że, że ja nie grałem w tę grę, więc pewnie jakbym miał okazję, to oceniłbym to po swojemu. Ale jest to ciekawe, no bo właśnie oczekiwałbyś, e, znaczy może tak, nie dziwi mnie to, że ktoś, kto zajmuje się krytyką grową, recenzjami growymi i tak dalej, narzeka na brak responsywności w scenariuszach, które opisałeś. Dla mnie też to nie dziwi, ale też wcale nie uzasadnia. Uważam no Uważam ewidentnie to za brak zrozumienia tego, jakiego typu growy jest jakie jakiego relacje chce zbudować. Mhm. Poza tym, jak już się na początku, wcale nie byłem pewien, jak to ma działać z czasem faktycznie zastanawiałem się, kurczę, czy ja mu dobrze wydaję to polecenie, czy on na pewno rozumie dlatego, że, że ja mu to wydałem, czy może po prostu w końcu sam zauważył. Z biegiem gry miałem wrażenie, że robię się w tym coraz lepszy i że on coraz bardziej na moje polecenia reaguje i nie wiem, czy to jakoś ja sobie dorabiam, czy może gra faktycznie tak działa, czy może po prostu ja się lepiej nauczyłem precyzyjnie i wskazywać mu polecenia. Bo na początku nie byłem pewien, czy powinienem mu stać na głowie, czy może powinienem wstać mu na plecach, a może powinien w ogóle z niego zejść i wskazać mu ten kierunek. Próbowałem różnych rzeczy, aż w końcu miałem wrażenie, że złapałem jakąś metodę na to, jak mu konkretnie wskazać, tak żeby się mnie posłuchał i faktycznie pod koniec gry miałem wrażenie, że już nie ma tak, że ja mu muszę czekać i zastanawiać się, kiedy on w końcu zrozumie, tylko autentycznie wskazywałem mu, czekał, czekałem chwilę i wtedy on tam szedł, albo wskakał, albo cokolwiek Yes. Więc ja miałem tutaj taką bardzo fajne wrażenie tego, że faktycznie nawiązuje z nim coraz lepszą więź, coraz lepiej się rozumiemy, coraz lepiej działamy jako zespół. No tak, bo właśnie od strony kodu bardzo łatwo byłoby zrobić zwierzaka, który będzie po prostu, tak jak powiedziałeś, takim twoim minionem, który robi to, co mu poka... Pokażesz wtedy, kiedy to robisz. Tak, masz jakieś tam zaznaczenie na ekranie, podświetlenie, które pokazuje ci, jaki element podświetlasz, zaznaczasz, klikasz, wybierasz akcję, a następnie ona się wykonuje. Wypisz, wymaluj Miss Adventures of Trombone. Idealnie w tym stylu zrobiona gra z masą interakcji z minionami. Ale tak, żeby pokazać nieco skomplikowaną, nieco bardziej skomplikowaną, złożoną interakcję, zaznaczyć jakąś samodzielność w tym NPC-u, to faktycznie wymagałoby takich opóźnień, takie chwile zastanowienia. To, co opisujesz, wydaje mi się być całkiem solidnym budowaniem charakteru postaci. Mm -hmm. No i do, do tego wrócę później, natomiast teraz chciałbym powiedzieć o czymś innym. Aha. O tym, że e, to chyba będzie naj, najbardziej w, jakby klucz całej gry, animacje. Ten tylko jest animowany fantastycznie. Po prostu roz, tak jest nim wszystko, co uwielbiamy w zwierzętach. To jak się gdzieś zagląda z taką ciekawością, ale jednocześnie z ostrożnością. To jak gdzieś y, przechodzisz właśnie przez to niskie przejście i on za tobą wygląda przez okienko, przez które nie może się przecisnąć, ale patrzy, czy tam, tam jesteś, dalej idziesz, obserwuje cię z zaciekawieniem. Podchodzi do ciebie, strzyża uczami, patrzy na ciebie tymi ogromnymi oczami. A z kolei jak zaczyna się walka, to zmienia się w rozjuszoną bestię, którą trzeba uspokajać i boisz się go i ble. To jest fantastyczne. Po prostu te animacje, to jak on się przeciąga, to jak on wspiera się do skoku. robiąc z takiego typowo kociego, ten, machając tyłkiem. Aha. To, to mnie po prostu to jest ewidentnie coś, nad czym mega dużo pracy poszło, coś, co wyszło fantastycznie. Po prostu bardzo łatwo uwierzyć w iluzję tego, że to jest faktyczne stworzenie. Ciekawe, jaki był biurowy budżet na zwierzęta deweloperskie. Nie wiem, czy... E, nie robiono mock w tej grze. Mhm. To się robi generalnie, to się dowiedziałem, jest coś takie jak mock-up zwierząt. Owszem. W tym wypadku nie było mock, -up, mock zwierząt, tylko wszystko było ręcznie animowane. Co jest kolejnym ogromnym wyzwaniem? Człowiek też był ręczny, chłopiec, z którym gramy, też był ręcznie animowany. Aha, no to już jest trochę mniejsze wyzwanie, ale nadal ambitne. I wyszło to super. Animacje w tej grze są po prostu fantastyczne. Takie pełne ruchu życia, takie lekko przerysowane. W przypadku zwłaszcza chłopca są takie lekko przerysowane. Coś jak w jakiejś dwuwymiarowej animacji, nie wiem, Disneya. Takie Aha. zawsze trochę bardziej tą ręką machnie, trochę bardziej się wygnie niż... W rzeczywistym świecie by trzeba. Jak, ten, jak próbujemy go zepchnąć na krawędź, to tak wyraźnie nagle się zatrzyma i ten do tyłu odgarnie, żeby nie spaść. Jak właśnie wpadnie na ścianę, to tak nagle się zatrzyma, wyciągnie tą rękę, żeby się właśnie na niej nie odbijać. No, ale tylko bardziej właśnie jak takie, jak taki kot. Mhm. No i to są takie, no, i to robi, robi najbardziej. To jest właśnie to połączenie to jakie jest struktura tej rozgrywki to właśnie, że bardzo dużo jest tutaj kontrolowania tego kota ptaka to, że to, jak animacje działają no i to, jak sama fabuła się odbywa. Nie będę tutaj nic zdradzał, bo bez sensu. To jest wcale nie bardzo prosta historia ona jest opowiedziana głównie wydarzeniami na ekranie. Mhm. To, to o czym mówiły, mówiliśmy kiedyś, w tej grze jest użyty fikcyjny język, co jest takim zabiegiem artystycznym, który no, mi za bardzo nie robi, bo nawet gdyby to nie był fikcyjny język, to byłby to japoński, którego nie znam, więc no tak. dla mnie na jedno by wyszło. Natomiast co ciekawe, w tej grze jest narracja głosowa, cała gra jest opowiedziana w taki sposób, jakby jakiś człowiek opowiadał to jako jakąś swoją przygodę z dzieciństwa. Aha. I to działa bardzo fajnie, bo nadaje takiej bo bardzo rzadko generalnie te linijki się pojawiają, natomiast nadaje to jakiś kontekst i jednocześnie jest to używane jako wskazówki, kiedy gracz może nie być pewien co zrobić, ale jest to zrobione w miarę subtelnie i dlatego mi się mega podoba. Czyli ta narracja już jest normalnym, zrozumiałym angielskim? Nie, czy... jest językiem zmyślonym są napisy na dole ekranu. A, okej, okay, okej. Okay. No w każdym razie jest dla Ciebie zrozumiała tak, jako użytkownika. Tak. Wszystkie linijki są w ten sposób przetłumaczone. Aha. Tylko kiedy nasz chłopiec zwoła yy, zwierzę, to jest to zawsze jakiś gibberish. Jasne. Nie ma tam żadnego tam nie, tam, nie ma podpisów. Natomiast jeśli ma być powiedziane nam coś, co mamy zrozumieć, no to wtedy jest. Yy, są napisy. No i tak naprawdę to są takie, to opisuje struktury rozgrywki, to co mi się w niej podobało. I tak jak mówię, historia zrobiona w taki sposób, że też pomaga w tym, żeby zżyć się z tymi postaciami, żeby zacząć się nimi przejmować, a jak już się nimi przejmujemy, to wtedy no, zaczyna to wykorzystywać do tego, żeby z kolei jeszcze bardziej się nimi zacząć przejmować, żeby bardziej takie przejmujące wydarzenia zacząć pokazywać na ekranie. Podczas, na początku są to bardziej jakieś proste przechodzenie przez przeszkody, w trakcie których możemy po prostu zapoznać się bardziej z grą. A jak już gra jest bardziej pewna, że mamy kontrolę nad naszymi postaciami, już wiemy co robimy, to wtedy zaczyna nam pokazywać te wydarzenia, w trakcie których może liczyć na to, że zrobimy co trzeba i że ten e, emocjonalny wydźwięk sceny jakby nie, nie zostanie nam zepsuty przez to, że biegamy w kółko i zastanawiamy się co mamy robić. No tak. To kolejny aspekt, który sprawia, że ta gra tak bardzo jest emocjonująca, bo w sumie nie wiem, czy to powiedziałem, generalnie to trochę się pod koniec już lekko wzruszałem. Aha. To jest naprawdę bardzo fajna taka baśniowa, lekko disneyowska powiedziałbym opowieść. Taka naprawdę no, prosta, ale jakby wszystko to, co jakby to jak operuje tempem, to jak operuje biegiem wydarzeń, to jest wszystko bardzo fajnie zrobione. Nawet jeśli hmm. nie, no nie opiera się na niczym skomplikowanym. Nie hmm. ma dużo jakby intryg, skomplikowanych relacji między postaciami, ale jest ta prawdziwość, jest ta surowość, są, jest to granie na emocjach, ale w taki gustowny sposób. Pomaga w tym muzyka, hmm. która jest subtelna, surowa, ale świetna. Po prostu autentycznie nie przychodzi mi do głowy lepszy przykład muzyki, która była robiona do tego typu historii, właśnie takiej baśniowej lekko disneyowskiej. Są to symfoniczne yy, kompozycje, no i tak jak mówię, głóba, trochę oszczędne. Przez większość gry w ogóle nie ma muzyki. Te, one pojawiają się w, w utwory w konkretnych momentach. Mhm. Właśnie o to miałem zapytać. I to się wiąże w ogóle z jednym z najfajniejszych momentów, jakie ja przeżyłem w tej grze. Bo jest taki moment, kiedy rozwiązujemy pewną zagadkę, doprowadzamy do powstania pewnej ścieżki i zastanawiałem się, co się teraz stanie. Czy stanie się to, co myślę, czy coś innego. No więc wszedłem na Triko, wydałem mu polecenie i zastanawiałem się, no nie byłem pewien, czy wydaje mu coś zrozumiałego, czy on się tylko obejrzy i zastanowi, o co temu człowiekowi chodzi, czemu on mi wskazuje ten kierunek. Natomiast w tym momencie Triko się obrócił, ale zaczęła grać muzyka pojedyncze, spokojne nutki, ale już wtedy wiedziałem, że oj, chyba trafiłem, chyba stanie się teraz to, o czym myślałem. Ta muzyka coraz bardziej się budowała, było coraz bliżej tego, co myślałem, że się stanie, a potem to się stało i to był fantastyczny moment, jeden z najlepszych, z jakimi się spotkałem w grach od dawna. No i tak, to są moje główne przemyślenia na temat Asgardiana. Ale co jeszcze mogę powiedzieć? Są w prompty. Takie, że wyskakuje w rogu ekranu informacja o tym, że tym przyciskiem możesz zrobić tą akcję. Mhm. Jest ich trochę za dużo. Tak? Tak. Te prompty potrafią wyskakiwać. Na początku są nam przypominane wielokrotnie. Mimo, że powtarzamy tą samą akcję cały czas bez przerwy, to gra i tak będzie nam za każdym razem wyświetlać, którym przyciskiem mamy to zrobić. I są takie proste rzeczy jak skocz, złap, opuść się, wydaj polecenie. Nie ma jakiejś opcji wyłącz hintę? Nie. A. Poza tym... Te prompty też, zgodnie z filozofią grową, jeśli gracz mógł już zapomnieć, jak się daną rzecz robi, bo na przykład od dawna danej funkcji nie wykorzystywał, to wtedy prompt znowu się wyświetli. Nawet jeśli już, nawet jeśli wcześniej już uznała, że o, gracz już pewnie wie, to już nie trzeba tego wyświetlać, ale mógł zapomnieć, teraz to znowu mu wyświetlimy. I to mnie trochę wybijało. Uważam, że to niepotrzebne. Szczerze? Chciałbym, żeby po prostu było sterowanie na pauzie. Że mógł sobie w dowolnym momencie zapozować gry i zobaczyć, podejrzeć sterowanie. To mhm. dla mnie... Nie, nie mam problemu z tym rozwiązaniem i uważam, że w tej grze lepiej by pasowało. No bo jeśli tak zapomniałem i nie wiem, co mam robić, no to tak czy inaczej mi to zepsuje imersję, niezależnie od tego, czy ten prompt mi wyskończy, czy sam muszę go sobie sprawdzić. A z drugiej strony właśnie jeśli zapamiętam, no to tym lepiej dla mnie. No tak. Poza tym te właśnie prompty potrafią być takie mega chamskie, bo na przykład nagle wyskakuje Ci prompt z tym, że którym przyciskiem się skacze no to już wiesz, że musisz dziś skoczyć. Aha. Co wcale nie musi być takie oczywiste. No bo tego właśnie nie powiedziałem. Generalnie to, o czym dla mnie, to jak ja bym opisał gry właśnie Fumito Wedy, to są gry o eksploracji. Tam tak naprawdę zagadki są proste. To musisz dojść do jakiejś dźwigni i ją przekręcić. Albo tu musisz się wspiąć i otworzyć jakieś przejście. Ale wszystko jakby... 90% tej rozgrywki polega na tym, żeby się rozglądać i szukać przejść. Ja to bardzo lubię. To jest coś, co ja bardzo lubię robić w grach, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z takimi ładnymi miejscówkami jak w Last Guardianie. Natomiast właśnie pod tym względem Last Guardian błyszczy, bo te lokacje są fantastyczne. Po prostu zawsze mamy tak, że mamy z pozoru kilka możliwych przejść. Jak się przyjrzymy, to się okazuje, że 90% z nich jest z góry niemożliwa. No i moim zdaniem tak to powinno działać. Zamiast tego, że mamy jedną oczywistą ścieżkę, Fajnie, to jest dla mnie najbardziej naturalne, że gra zmusza nas do szukania ścieżek tak jakby faktycznie to były ruiny, w których kiedyś mieliśmy się przechadzać, kiedyś normalnie, jakby ludzie przechadzali się po prostu drogami, ale teraz ona została zablokowana, więc musimy liczyć na to, że wśród tych ruin zrobiło się jakieś inne przejście, albo że po prostu nie zostało zniszczone. I Właśnie wypatrywanie tych ścieżek, znajdowanie odpowiedniej, zastanawianie się czy na przykład tutaj możemy doskoczyć, czy tutaj może Triko może doskoczyć. To też jest właśnie fajne, że jak a że musimy myśleć tak dwutorowo. Z jednej strony szukać tych dalekich, ale dużych przejść. Także, o, tutaj ja bym nie doskoczył za Chiny, ale tylko może tam doskoczyć. Ale z kolei tylko potrzebuję odpowiednio dużo przestrzeni, żeby móc tam wylądować. Więc, a z drugiej strony, jeśli może takiego przejścia wcale nie ma, może muszę poszukać jakiegoś mniejszego przejścia, jakiegoś dosłownie małego zakamarku, jakiegoś okienka, w które mogę się przecisnąć. Więc, no właśnie to też było fajne, że dzięki temu nie ma tak, że uczymy się w pewnym momencie instynktownego szukania pewnych elementów, które nam sugerują, że o tutaj na pewno będzie przejście, bo po pierwsze właśnie musimy myśleć dwutorowo, raz jak znaleźć przejście chłopcem, a raz jak znaleźć przejście dla triko, a po drugie to, to o czym mówiłem, gra używa dokładnie tych samych elementów do budowania tych fikcyjnych ścieżek, do których tak naprawdę nie mamy dostępu, jak i tych, do których normalnie mamy dostęp. Więc właśnie nie możemy tylko opierać się na tym, że oto jest ten rodzaj półki, na który zawsze się możemy wspiąć, tylko musimy też operować, czy do, tego, czy do tej półki faktycznie mam zasięg, a poza tym, czy z tej półki będę się mógł też przejść dalej. Bo mm -hmm. mamy też takie y, martwe punkty, no, że, idziemy, tak, że idziemy w jakieś miejsce i potem się okazuje, że o nie, tutaj wcale nic nie ma, tylko musimy się cofnąć i pójść dziesięć. Mm -hmm. I kierowca no też zyskuje na tym, że nie ma w niej żadnych znajdziek. Bo często tego typu gry właśnie polegają na tym, że wszędzie są upchane znajdźkami i chodzi o to, żebyśmy sprawdzili każde możliwe przejście, bo w każdym możliwym będzie jakaś, jakiś punkt do zebrania i gry zachęcają nas do tego, żebyśmy robili 100%, a tutaj bardzo nic takiego nie ma, tylko chodzi po prostu o to, żebyśmy znaleźli no to jedno właściwe przejście, które pozwoli nam pójść dalej. Masz po prostu startowy punkt A, końcowy punkt B i długą podróż między nimi. Mhm. Mm no i mówię, no to jest jeden element tego, ale ogólnie te projekty poziomów są fantastyczne. To jak wyglądają te bardziej imponujące jakieś elementy, to jak małe rzeczy budują się w coraz większe, to jak to się łączy w jedno wszystko, bo generalnie ta gra jest jednym długim poziomem. To jest coś, co dla mnie jest od razu automatycznie, dla mnie sprzedaje grę. To, że nie ma tutaj tak, że nie ma jakiegoś wczytywania, nie ma jakichś punktów, że teraz zamykamy podróż, albo że teraz przechodzimy z jednej lokacji do drugiej, tylko to się wszystko ze sobą łączy. I też wracamy do tych samych miejsc na przykład, albo y, widzimy potem z góry idąc gdzieś indziej, o tam byliśmy dwie godziny temu, a potem jesteśmy wyżej i to wszystko coraz bardziej nam jakby się, y, już ledwo to widzimy, tylko może jakieś pojedyncze elementy wspomina, y, jakby jesteśmy w stanie w ogóle rozpoznać. Z level designem wydaje mi się, że jest trochę jak z sztuką robienia filmów że ciężko tak naprawdę mówić ogólnie, opisać to, że o ten film był dobry pod tym względem, że użyto tych technik albo że zrobiono go w tym stylu, tylko bardziej trzeba skupiać się na poszczególnych jakby elementach, czy montażu, czy kadrowania, jakby pokazywać się na przykładach. Znaczy wydaje mi się, że jeśli chodzi o level design, to podobnie jak z filmami, tak jak zacząłeś, nie można napisać książki level designu, która Cię nauczy wszystkiego o level designie. Ale ja teraz można mogę... raczej odnosić się do tych przykładów, tych przypadków, które pokazują jak robić to dobrze. I właśnie też bardziej chodzi mi o to z punktu widzenia krytyki. Ja w tym momencie nie jestem w stanie Wam opisać co mi się tak podobało w tym level designie, a przynajmniej ja nie potrafię i wydaje mi się, że się nie da. Mhm. Wydaje mi się, że jedyny sposób, że mógł to zrobić, no to... no. Starałem się jak mogłem teraz, ale wydaje mi się, żebyś naprawdę Wam to zobrazować, to musiałbym po prostu nagrać filmiki i wytłumaczyć, czemu w danym miejscu uważam, że coś bardzo dobrze ze sobą współgra. Mhm. No i tyle. Jestem zachwycony. To była super gra. Jestem podjarany. Łyżka dziekciu. Mhm. Sprawa techniczna. Oh. Grałem na PlayStation 4 zwykłym. No i tu popełniłeś błąd. Gra działała fatalnie. Mm -hmm. Kiedy byliśmy jeszcze w zamkniętych pomieszczeniach, to było okej. Okay. Tylko wychodzimy na jakieś, na zewnątrz, u klatki lecą do kilkunastu. Aż tak serio, serio, tak. Z 15, 16, 20. Mm -hmm. Ten przedział. Mm -hmm. Czasem się... nawet gorzej. Serio? Były takie momenty, że gra naprawdę mega. Ciężko mi się ją kontrolowało momentami. Po prostu tak niski był ten framerate. Z tego co wiem, na pro nie ma tych problemów, no ale pro nie mam. PS4 zresztą też, nie? Kącik historii gier, wideo wraz z Hirium. Kiedyś to się mówiło, że gra chrupie. Wiesz, że szukałem tego słowa? Tak? A mhm. widzisz. I najgorsze jest to, że ona w żaden sposób tego nie uzasadnia. No tak. To jest gra, która właśnie, no widać, że była projektowana na PS3. Mhm. Zwłaszcza w teksturach. Tekstury potrafią po prostu tak razić tym, w jakiej niskiej rozdzielczości są Momentami naprawdę tu nawet nie jest RPS 3, mm -hmm. to jest RPS 2. W tak niskiej są rozdzielczości. No z tym startowali. Modele też nie są wcale jakiejś super wysokiej, ogromnej, y, wielopoligonowe, super szczegółowe, tylko takie dość proste, z wielkiem triko. Triko no. jest faktycznie wymodelowany super, mega realistycznie, ślicznie, ale wszystko inne przy nim po prostu bledne. No najgorsze jest to, że musimy pamiętać o tym, że gry zaczynasz budować zawsze od silnika. I jeśli oni wykorzystali silnik, który był jakimś archaizmem, który im został po ICO albo Shadow of the Colossus, to jasne, że można go było dostosowywać do kolejnych zmian, ale byłoby to trudne i kosztowne. Więc mogli po prostu dojść do momentu, w którym gra była grywalna, ale ograniczenia sprzed wielu, wielu lat nadal miały moc. Hmm. Wiem, że chyba ze dwa lata przerabiali ją z PS3 na PS4. Aha. Bo mieli... Po prostu mega długo musieli kombinować nad tym, jak ją dokładnie zoptymalizować, żeby ona w ogóle działała na PS3, a jak się potem okazało, że robimy ją na PS4, to trzeba było ją przepisywać, żeby ona, bo PS4 działa inaczej niż PS3. No, kto by pomyślał. <laughs> Jedno, co w tej grze naprawdę fenomenalnie wygląda, to oświetlenie. Oh. Jeśli chodzi o oświetlenie, to ta gra może rywalizować i i, futro, i, i Triko. No tak. Jeśli chodzi o te dwa elementy, to one mogą rywalizować z najlepszymi y w grami na świecie. Wiesz, no, Nvidia Hairworks udowodniło nam, że futro to akurat może żreć wydajność jak mało co. Więc kto wie? No to nie jest na poziomie Nvidiowych włosów, ale, no, wygląda ładnie, faktycznie. Mhm. Ale oświetlenie to naprawdę, rozpływałem się nad tym, jak to wyglądało, kiedy tylko właśnie wychodziliśmy z tych jaskiń to światło zaczynało bić skóry i odbijać się od nas, od triko, od elementów wszelkich otoczenia. Chciałby zagrać w te gry na jakimś telewizorze z hdr to, to jest po prostu, do tego została stworzona ta technologia, prawdopodobnie. No i na PS4 Pro. Ja no i na PS4 Pro. No. Ja jeszcze szybko zobaczę, czy o czymś nie zapomniałem. Oczywiście. Może byś przypadkiem nie musiał do tego wracać. Twój magiczny hmm. kajecik powie nam prawdę. No nie, to jest wszystko, co mam do powiedzenia. Więc tak jak mówię, ja mam pewne uprzedzenia, które sprawiają, że ta gra będzie mi się bardziej podobać. Moje ja lubię gry o eksploracji, lubię jak gry są jednym długim poziomem, no i nie miałem żadnego problemu z triko. To są moje uprzedzenia, które sprawiły, że ta gra mogła mi się podobać bardziej niż komuś, kto niekoniecznie jest akurat fanem wielkim tych konkretnych rozwiązań. Ale poza tym uważam, że jest w niej naprawdę mega dużo, naprawdę dobrze zrobionego. Mówię, to jak te pojedyncze fragmenty poziomów, te pojedyncze jakby pomieszczenia, przez które przechodzimy, łączą się w jedną wielką całość, przez którą po prostu przechodzimy wzdłuż i wszerz, jest no, niespotykane, bo nikomu się już nie chce projektować takich poziomów. Ludzie robią małe wyrywki, a następnie jakoś je ze sobą łączą. Masz pomieszczenie, korytarz, pomieszczenie, korytarz, pomieszczenie, korytarz. Hmm. Fumito Ueda uznał, że da się zrobić lepiej. Albo jego level designerzy. No to prawda, gry gier nie robi jeden człowiek. Nie. Wbrew temu, co Hideo Kojima i Peter Molinu chcielibyście, żeby... Chcieliby, żebyście myśleli. Masz jakieś pytania? Wiesz co? No nie. Wypowiedziałeś się naprawdę um, kompleksowo. Także miałem parę pytań, ale zazwyczaj, jak już naprawdę dochodziłem do tego momentu, że zaraz ci przerwę, to przechodziłeś do odpowiedzi na nie. Więc... Więc spoko. Bardzo mnie ciekawiły te kwestie sterowania, ale wyjaśniłeś je w sposób, którego nikt, przynajmniej z tych ludzi, których słuchałem, tudzież czytałem, bo też no, nie zagłębiałem się bardzo w temat The Last Guardian. No ale wyjaśniłeś to w sposób, który dla mnie jest bo widzisz, ja też jest, może tak, ja jestem typem człowieka, do którego to po prostu przemawia. Bo jeśli znajdę sobie wyjaśnienie, które robi sens... To przestaje poczytywać coś, co można by wskazać jako wadę za ujemny punkt. No i jestem psiarzem z serca i właścicielem kota z faktu, <śmiech> więc rozumiem, że zwierzaki mają swoje prawa. No i właśnie zachęciło mnie bardzo to, że mówiłeś o tych interakcjach ze zwierzęciem i w ogóle o zanimowaniu tego zwierzęcia w sposób, który nadawałby mu jakiegoś faktycznego życia. Bo też nie da się ukryć, że zwierzęta w grach są zawsze traktowane po macoszemu. I nawet jak mieliśmy jakieś, wiesz, Call of Duty Kundel Warfare, <śmiech> które... <śmiech> które tam... gdzie właśnie producenci się chełpili, że wiesz, 100 miliardów pojedynczych włosów na każdym pazurze psa zanimowane dynamicznie. <śmiech> oh, warf, warf, wow. <śmiech> O, albo Battlefield Fish Tank Edition, gdzie jakieś tam super rybki miały bardziej zaawansowane AI niż przeciwnicy. To też nie było w Call of Duty? Możliwe. Że ryby od ciebie od, od uciekały? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to było nawet w tej samej części jeszcze. A, arf, jeśli, arf. a jeśli nie, to było o jedną oddalone od siebie. Ale wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że e, fajnie jest Zobaczyć, że ktoś podszedł kompetentnie do tematu przedstawienia w ogóle jakiegoś samodzielnego NPC-a. Fajnie, że komuś zależy. Tak, bo zresztą w ogóle. Fajnie, ja... że ktoś nie godzi się z tym, jaki jest stan rzeczy, tylko chce zrobić lepiej. Albo po prostu, nie nadając temu zbytnio politycznych wydźwięków, ktoś może mieć jakąś wizję, która się nie wpisuje w dotychczasowy mainstream. Mhm. Bo to też mogło być po prostu wynikiem takiej pasji. Zresztą wiesz, no pamiętam jak się grało w ICO, to choć nie skończyłem tej gry, to też była taka pozycja, która oferowała jakiś konkretny charakter, którego mm -hmm. nie miały gry, które wówczas się ukazywały. I tak naprawdę ze świecą szukać tego typu podejścia do narracji. Ja nie skończyłem ICO i mam o to wyrzuty sumienia. A widzisz, Bo szczerze, że ta gra mnie znudziła. No nie mogę tego. Udawać, że tak nie jest. No jednak to sterowanie było trochę zbyt sztywne, te projekty poziomów trochę zbyt nudne, trochę za dużo tam było niekombinowania, tylko po prostu stwierdzenia, że o muszę tam podbiec złapać to, a potem wrócić i to była żmudna, nudna czynność, w trakcie której tylko trzymałem gałkę natomiast to jak ta gra była mówię też surowa, to jaka była oryginalna, żałuję, że jej nie skończyłem, ale no w momencie kiedy zacząłem od Shadow'a, a teraz jeszcze zagrałem w Guardian'a, no to nie będę w stanie. Ciężko. To jest ten problem, że mi się wydaje, że ta gra jest trochę niesprawiedliwie oceniana, zbyt surowo, no ale jak mogę to mówić, kiedy samemu nie chciało się jej kończyć, no. no. ja jestem zdania, że ICO przede wszystkim, bo no, z kolei ja nie mogę ukryć, że nie grałem w ogóle w Shadow of the Colossus, bo bardzo zależało mi na tym, żeby najpierw przejść ICO, a potem Shadow of the Colossus tak, jak powinno się do tego podchodzić. No. Ja wiem, jak się powinno podchodzić. Nikt mi nie będzie gadał, że jest inaczej. No, no Ale ale znowu usiadłem do tego ICO, spędziłem nad nim nie wiem, dwie godziny, trzy godziny. A, ble. Nie chciało mi się tego nigdy więcej włączać. Po prostu przysiadłem do tego na jedną długą sesję i jak... Potem wracałem do domu, to po prostu nigdy mi nie przyszło więcej do głowy, żeby te gry odpalić. Mam tak z wieloma grami. No, Mam tak ze znaczną większością gier, w które gram. Ale łączy nas to, że mi się też nie podoba, że tak do tego podszedłem. I chciałbym być silniejszy od siebie i to przejść, w końcu. Nie, ja już nie zamierzam. No, ja się może jeszcze przekonam, to wtedy będę się wylewał na temat tego, jak to byłem w błędzie przez wiele lat. No. Ale. To może na inny odcinek. Tymczasem. No, ja to jest jedyny temat, który mam dla was. No, to był solidny temat. Ale masz jeszcze temat, na który chętnie się wypowiem. Ale <grym> pozwolę ci zacząć. No dobra. Ja przejdę do tego, że akurat tak się fortunnie zdarzyło, że od naszego ostatniego odcinka miało miejsce dużo istotnych wydarzeń związanych z bijatykami. Aha. I. Ja zacznę od tematu najbliższego sercu, czyli Guilty Gira. Płynnie sobie przejdziemy do newsów i poomawiamy aktualny stan sceny. Co się działo? No, zagrałem w Guilty Gira, nie podobało mi się. A nigdy no, więcej nie chcę już. 0 na 10, podcast Cancel. No, ale to, to Twoje serce miało być. No tak. Bo widzicie, w sumie to chyba nie mieliśmy za bardzo okazji pogadać w ogóle o tym, że Revelator miał premierę pc pecetową i co tam wokół tej premiery się działo. Ale nawet jeśli, to i tak nie będziemy opowiadać wszystkiego ze szczegółami. Dość powiedzieć, że Guilty Gear Exart Revelator miał w końcu tę upragnioną premierę pc PC-tową, na którą i tak trzeba było czekać pół roku. A zacznijmy może od tego, jaka ekipa się tym zajmowała. Nie wiem. Ja też nie ale ta ekipa ma jednego stałego community managera, którego rola jest wybitnie nieszczęsna w tym projekcie. Wydaje mi się, że o tym już mówiłeś na antenie. Serio? Mm -hmm. Bo to no było po... jeszcze przed, przed, przed, przed, dzień przed premierą nagrywaliśmy podcast. A no tak, tylko, że widzisz, to teraz się kwestia rozwinęła. A jeszcze jest. coś zrobił ten tak. na... Co zrobił no, Community Jak gra wychodziła, ten rewelator na pecety, jedno było pytanie... I pytanie jedno wszyscy zadawali. Czemu tak drogo? Ale było też drugie pytanie, które wielu zadawało. I pytanie to brzmiało, na jak długo mi ta gra starczy? Mając na uwadze, że premiera Saina, czyli tej pierwszej wersji Guilty ex Exarda na PC-ty była bardzo opóźniona Prawie rok, albo jakieś 9-10 miesięcy, coś w tym stylu. No i jak tylko ta gra wyszła na PC, ty dosłownie, nie wiem, dwa tygodnie później, tydzień później, cztery tygodnie później, cokolwiek, kilkanaście dni, pojawia się wielkie ogłoszenie z ogromną pompą, że nadciąga nowa wersja Guilty Dla wszystkich, którzy ciężko zarobione 30 dolarów, euro czy czegokolwiek, wydali na Steamową wersję Guilty Gear Sina, Exarda no była to bardzo smutna wiadomość, bo o... niestety, nie wiem jak to jest, ale nikt nie lubi grać w nieaktualne wersje bijatek. Wtedy to nie jeszcze... Nieprawda, ludzie wolą alfę 2 od alfę 3. Okej, okay, super. Udowodniono, <grym> że nie mam racji. Nie, ja się cieszę, ja lubię czasami nie mieć racji. To jest jedyny przypadek w historii, który mi przychodzi do głowy. No, A nie, nie jeszcze to... Vampire Savior. Tak? Grają w dwójkę? Czy w co? No, nie, nie gra się w tego najnowszego. A, tylko... Nie, nie pamiętam na Winsfat, bo wiecie, to mam pokręconą nazwę serii, jedną w Japonii, jedną w Ameryce. Okej, okay, mamy przykłady... Nie w najnowszego się gra. Mamy przykłady sprzed 20 lat, że jednak nie zawsze gra się w najnowszą wersję. <laughs> Super. Tym niemniej, pan Shini, który ma Twitterka i jest bardzo aktywny, a także postuje od czasu do czasu na forum Steamowym, powiedział tak, słuchajcie, słuchajcie, co wam powiem, bo to, co powiem, to będzie prawda rozmawiałem z Arc System Works i oni dali do zrozumienia, że rewelator to jest mocna, pewna inwestycja. Ja nie będę podawał dat, tak mówił Sini, ale myślę, że spokojnie na rok wystarczy. A, to spoko. Nie no. mam z tym problemu. Za rok mogę kupić kolejną wersję. No tak, szkoda tylko, że Sini się przejęzyczył, bo on powiedział, na rok wystarczy, a miał na myśli, do końca roku wystarczy. Bo miesiąc po premierze rewelatora na pecety Arc System Works ogłasza rewelatora 2. I co? Mamy tego rewelatora 2, który od razu mówię, nie będzie wersją stand-alone, chociaż prawdopodobnie na Steamie będzie go można w takiej postaci kupić. To jest bardzo niejasne i naprawdę nie pamiętam szczegółów, jeśli w ogóle jakieś ujawnione. Chyba będzie jak z Ultra Street Fighter'em po prostu. Więc Można zupgradeować, tak. albo można kupić stand To, co jest pewne, to, że będzie można go kupić jako nakładkę na istniejącego rewelatora. Za ile? 20 dolarów w przybliżeniu. Tylko, że teraz tak. Co my dostajemy za te 20 dolarów? Za 20 dolarów dostajemy dwie postaci. Answer, który jest jakimś tam pierwszym załóżnikiem Chipa, zgodnie z fabułą. Wygląda jak bardzo, bardzo sztampowy anime ninja. Z, biznesmen ninja. Biznesmen ninja z anime. Nie, no dobra, może... Powiem tak, dla mnie to jest po prostu słaby projekt. On może nie, nie do końca jest sztampowy, ale strasznie mi wieje designami z Blaze Blue, które mają pewne cechy wspólne, które do mnie akurat nie przemawiają. Tym niemniej zaprezentowano trochę z jego gameplayu, i, a przynajmniej listę ciosów i zapowiada się przynajmniej jako coś ciekawego. Drugą postacią jest fanfary, orkiestra, ludzie na ulicach, bajka. Anji o! Anji o! No niestety jest to postać, którą ja bardzo lubię a którą musiałem znienawidzić bo tak długo wszyscy płakali żeby wreszcie była bajken w tej grze że zacząłem um, uznawać tę postać za synonim tej części społeczności która nic nie robi, nie gra tylko siedzi i marudzi, żeby dali w końcu ich postać A no Angie to jo nie, serio wolałbym Andziego, naprawdę no nie można też zaprzeczyć, że Biken ma dosyć kontrowersyjny model, bardzo eksponujący jej kobiece walory, co jest zniechęcające dla wielu odbiorców. O nie, to nie będę mógł grać meczy z Elfeld, bo jedną postać jestem w stanie tolerować, ale dwóch już nie. No nie, no, bo uprzedmiatawianie kobiet, jakie przebija przez projekty postaci w Guilty Gear jest czymś zasmucającym. Mnie trochę żenuje. No a mnie też, ale nieważne. Ważne jest to, że oprócz Answer, który jest zupełnie nową postacią, jeśli chodzi o grywalną ekipę, i Biken, która jest powracającym starym czempionem, przypominam, Biken jest w serii od samego początku. Była bardzo ukrytą postacią w pierwszej części Guilty Gear Mamy jeszcze dodatkowe story mołdy, które nie są częścią tego nadrzędnego trybu story, tylko po prostu e, krótkimi epizodami towarzyszącymi otwarciu, rozwinięciu i zamknięciu trybu arcade dla obu tych postaci. E, w ogóle to mówisz, że przypominasz, że ta postać była od początku, ale komu ty przypominasz? Przecież wszyscy w Polsce grają od Isuki. Nieprawda. Włocławek gra od x Okej, okay, sorry. No... A o. X też był w CD Action? Nie. <głos> Pamiętam, że X miał jako pierwszy wersję PC-tową i co się działo, jak ją odkryli chłopaki? Dobra, gra. dwie postaci. Dobra. Story mode dla nich, czyli te epizody arcade'owe i zmiany balansowe. To, co oprócz tego jeszcze zapowiedział... Czekaj, tak. za zmiany balansowe trzeba płacić, a jak gram w Mortal Kombat, to mi poczują za darmo. No i widzisz, i dla mnie też to jest oburzające. A wreszcie że... Fighter 5 też ale dla mnie to również jest oburzające. Ja uważam, że powinniśmy zmiany balansowe dostać za darmo, a postaci powinny być sprzedane jako oddzielne DLC-ki. Tym niemniej w momencie, kiedy mamy a, tę ogólną paczkę, którą jest Revelator 2 i jej cena zamyka się no, w trochę wyższej niż koszty dwóch postaci, bo postaci do Guilty Gira kosztowały zazwyczaj 7 dolarów euro czy czegokolwiek, Tutaj mamy 20, więc no zauważalnie drożej, ale dostajemy też te zmiany balansowe. I tu jest jeszcze jeden selling point, o którym nie wspomniałem, czyli Dev obiecał dalsze zmiany w kodzie sieciowym, które mają go usprawnić. Oczywiście to, jaki teraz jest kod sieciowy w rewelatorze, to jest moim zdaniem zadowalający poziom, dlatego że o ile nie jest to oparte o rollbaki, tak jak każda bijatyka być powinna, o tyle pozwala to na świetne połączenia, Dopóki grasz w obrębie tego samego systemu. Bo granie PS3 na PS4 to jest niestety bardzo ciężkie doświadczenie. Więc jeśli uda im się to poprawić, albo do tego będą dążyć, albo polepszą jeszcze połączenia w obrębie tego samego systemu, no to już rozmawiamy o jakimś konkretnym, jakiejś konkretnej ofercie. Nie powiedziałeś, czy w 2 wychodzi na PC-a równocześnie z PC konsolową? Nie, bo nikt tego nie wie. O. Tak, jeśli chodzi o te pierwotne zapowiedzi, to wynikałoby z nich, że premiera będzie równoległa na wszystkie platformy. Tak też myślałem, szczerze mówiąc. I ja również jestem o tym przekonany. Natomiast, po pierwsze, nie mogę ufać community managerowi zajmującemu się kontaktami między ekipą PC-tową a użytkownikami. Nie pamiętam, co dokładnie powiedziało samo Arc System Works na ten temat, Wiem, że artykuł na Famitsu, w Famitsu, który opisywał Revelatora 2 miał jedynie zakładki Arcade, PS3 i PS4, ale może to wynikać z tego, że Famitsu w ogóle jest raczej magazynem konsolowym, więc no, pole do dyskusji, a co jeszcze również ważne, a w świetle niedawnych wydarzeń Arc System Works zabrało głos odnośnie premiery rewelatora 2 na, na systemach domowych i zapowiedzieli tylko, że zapewnią wersję PS4-kową do konkretnego momentu. Być może użyto słowa konsolowa, ale na pewno nie było w tym oświadczeniu mowy o PC-tach. <tuszel> <tuszel> <tuszel> Biorąc pod uwagę, że pan community manager Sini twierdził, że produkcja pecetowej wersji rewelatora biegła równolegle z produkcją wersji konsolowej i ona i tak była opóźniona o pół roku, to nie jestem pozytywnie nastawiony, nie jestem pełen nadziei co do tej premiery. No dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do wartości tej gry. Eee, ile kosztują postaci w Street Fighterze 5? O ja, no. z Czekaj, Season Pass kosztuje 30 dolarów. 6 postaci, czyli każda po 5. Tak. Czyli Revelator 2 będzie dwa razy droższy. No na no, to chodzi. By... po 10 na postać, plus zmiany, które no, inni deweloperzy bijatykowi oferują za darmo. Tak. Czyli balansowe poprawienie online tego typu rzeczy. Tak. Można, może powiedzmy te, po 2 dolary jeszcze dodamy za te story modka scenki. Tak, to już narusza moją cierpliwość, ale dobrze, mów dalej. Czy bronimy tego? Dlatego, że ta gra jest też, wychodzi nadal na automaty, więc w momencie, kiedy ma być najnowsza wersja balansowa i nowe, nowe postaci, które będą dostępne dla wszystkich, to należy generalnie ją wydać jako nową wersję, żeby ludzie mieli jasność w co grają. W jak głębokiej jaskini trzeba żyć, żeby opóźniać premiery domowe względem automatowych? Wiesz co? Rozumiem, jak mamy pełną premierę takiego na przykład rewelatora właśnie. Bo tutaj nie czekasz na to, żeby w twoim domu pojawił się zestaw nowych postaci, tylko czekasz na to, żeby mieć Medal of Millionaire, żeby mieć Story Mode, który jest duży i dopracowany, żeby mieć kod sieciowy perfekcyjny, lobby, całe to wszystko, czego nie masz na Arcade. Ach. I ja rozumiem, że zrobienie tego zajmuje czas, a nie można wszystkiego robić naraz. Mhm. A z drugiej strony te rzeczy nie są potrzebne na, w automacie, więc można tą wersję wydać wcześniej, mhm. dzięki czemu zbierzesz też jakiś feedback co do balansu i można już powiedzmy tą wersję konsolową zrobić jako jakiś tam retweet, który jednocześnie będzie pierwszą dużą aktualizacją na automaty, jak to robi Tekken. Tak, no i tradycyjnie też dostajesz jakieś dodatkowe postaci w momencie premiery konsolowej, więc automatycznie coś tam jest nowego, jakoś ta gra rozwija. Dobra, natomiast jeśli mówimy o takim patchu, który wprowadza zmiany balansowe, bo tak naprawdę wszystko, co ten patch wprowadza, to są zmiany balansowe plus obiecane poprawki w netcode'zie. Bo dodanie nowej postaci to jest zmiana balansowa i zmiana narzędzi istniejących postaci to też są zmiany balansowe. A dodanie nowych postaci to trochę... To, w... to wymaga pracy, tak. To wymaga więcej pracy niż przerzucanie numerków. To jest dodatkowa zawartość. Są ludzie, którym się nie podoba żadna postać w że spojrzą na te dwie i pomyślą, że o, jedną z tych dwóch bym grał. I dlatego za każdą z tych postaci warto byłoby chcieć pieniądze. I jest to w pełni uzasadnione. Natomiast w momencie, kiedy oferujecie dosłownie dwie postaci, przypominam, że zazwyczaj mówiliśmy o trzech. Bo było Jam, Johnny, Jacko, była... Elfeld i Leo to były dodatki te na premierze, ale pojawił Dizie. się Sin, właśnie, ale był Sin. No i potem był kto? Raven, Kum Kumhechion i tylko w tym wypadku chyba były dwie postaci dodane. Ale mogę się założyć, że o kimś zapomniałem. Czekaj, Jam, Jako, Dizzy. No i Dizzy. Jam, Jako, Dizzy. To Jam, Jacko, z... John. John Jam J -j -j -j. To są J -j -j. trzy postaci, które doszły w rewe. Tak. Ale, ale... w doszli też Raven, Coom i Idiz. I Idiz, jako stricte dlc a, okay. Bo Jam, Jacko, Johnny byli już w grze. Mm -hmm. No, więc tutaj, e, aha, i w związku z tym zresztą też pojawiają się plotki, że być może te dwie postaci to jest opcja automatowa, a będziemy mieli opóźnioną oczywiście premierę konsolową, na której pojawią się trzy postaci. Ech. Nic na razie nie zostało potwierdzone. Wiecie, Więc... fana Arksysu brzmi fajnie. Tak, ciężko, ciężko jest, naprawdę ciężko. Żebym, żebym ja chociaż miał postać w tej grze, wiesz, bo... Nie, nie, ale serio, znoszenie tak tej całej polityki, tych wszystkich bullshitów, to brzmi dość nieprzyjemnie. Nie, no bo wiesz co, naprawdę no, to, co mnie boli, to jest ten japanocentryzm Arksysów, bo ja rozumiem, że oni na automatach zarabiają. Tylko, że zwróć uwagę, że osoby, które grają w te gry na automata i osoby, które siedzą w domu i grają w te gry, to naprawdę jest pokrywający się target tylko w Japonii. Ale nawet wtedy masz takich ludzi jak nie wiem, fab chociażby, legenda sceny, mistrz Potemkina, który wiesz, co robi? Idzie sobie do jakiegoś Mikado czy gdzieś arkejowni, zostawia tam, nie wiem, 100 dolarów nawet, po czym wraca do domu i stawia streama z tego, jak gra online. Masz pasjonatów, którzy będą w to ładowali kasę w arkedowniach. Okej, okay. nawet przyjmijmy, że maksymalizujemy zyski i w związku z tym nie możemy wydać jednocześnie gry w Japonii na automatach i na konsolach. To niech chociaż przygotują jakąś wersję z myślą o zachodnich odbiorcach. Bo to jest nie do zniesienia, że musimy czekać tak długo, jak nie wiem, pół roku, osiem miesięcy, siedem. To jest długo. Nie znamy słupków sprzedaży. Nie znamy, więc mogę nie mieć racji i muszę do tego się przyznać. Zresztą no, nie wiemy, jak te gry się dobrze sprzedają w Ameryce i Europie. Może się okazuje, że faktycznie bardzo im się opłaca zrobić, wypchnąć jak najszybciej wersję arcade'ową, a dopiero potem pracować nad... w sumie nie wiem nad czym. Wiesz co, masz rację. Rozentuzjazmowałem się trochę za bardzo. Wróćmy do tego, co możemy porównać. Nawet jeśli... Są to nie do końca stuprocentowo wiarygodne dane. Sprawdziłem sobie, jak wyglądała sprzedaż, ale też żywotność gier Arksysu na Steamie za serwisem Steam Spy, który, jak wiemy, jest do pewnego stopnia krytykowany, ale też którego dane nigdy nie były wprost podważone, więc możemy mu z przymrużeniem oka zaufać. I teraz tak. Najlepiej sprzedającą się grą wydaną przez Arc Systemy jest Blaze Blue Calamity Trigger, tylko że to jest zakłamana statystyka, ponieważ można było, mając pudełkową, pecetową wersję, odblokować ją sobie na Steamie. No i wtedy oczywiście stawałeś się posiadaczem gry. Mhm. Więc przejdźmy dalej. Następna najlepiej sprzedająca się gra Arksysów to jest Guilty Gear Sign. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale mówisz, że czemu to jest zakłamane? To następne Blaze Blue można było kupić gdzie indziej niż na Steamie? Chodzi o wydawnictwo, wiesz. Pierwsze Blaze Blue tego Calamity Triggera mogłeś kupić pudełkowo na PCT, tylko że to nie było wydane przez Arksys, to było na licencji odkupionej od Arksys, wydane przez zupełnie inną firmę i zyski z tej sprzedaży nie szły do portfela Arksystemów. No dobra, ale... No, ale mierzymy w tym momencie nie ile to, ile Arksys zarobił, tylko jaki jest ogólnie potencjał sprzedaży tytułów Arksysa na pc -tach. A, to przepraszam, bo ja się skupiłem właśnie na tym, ile okay. Arksys zarobił. Okej, okay. okay. jeśli okay, no, no. rozumiem. Szczególnie, że jeśli mamy mówić o tym potencjale, to jest ogromny rozstrzał. Bo pamiętajmy, że nie wszystkie kopie fizyczne zostały zarejestrowane na Steamie, a spośród tych zarejestrowanych mamy prawie 300 tysięcy. Ale to w takim razie... Mu... a czyli jest... Mówię o tym pierwszym Blaze Blue cały czas. Czyli ta statystyka chwili. jest oszukana w tym sensie, że ta gra sprzedała się jeszcze lepiej niż wskazywałby na to Steam. i O to ci chodzi? Tak, potencjalnie mogła się sprzedać jeszcze lepiej. Okej. Okay natomiast to też wraca, wracamy do tego co ja mówiłem, czyli skupiania się na samym zysku dla Arksysów no to nie było wszystko, to, te liczby to nie były zyski dla Dobra. no dobra, następna gra, która się sprzedała najlepiej, druga w kolejności to był Guilty Gear Exart Sign, czyli ta pierwsza wersja, która musimy sobie przypomnieć schodziła po 30 dolarów i miała jakieś tam okazjonalne przeceny i teraz ta gra zeszła w plus minus 80 parę do 100 tysięcy kopii, mniej więcej Biorąc pod uwagę koszty portingowe takiej gry, biorąc pod uwagę, że one też były robione z dużym poślizgiem, jestem zdania, że nawet odliczając marżę Steama, Arksys wyszedł na tym na czyściutko. Jeśli prawidłowo zarządzali swoim budżetem, to prawdopodobnie na tej premierze oni zarobili dużo. Nie jestem w stanie tego skomentować. No wiesz, no, portowanie gry na pc -ta może kosztować nawet jakieś tam, tak zaniżając kompletnie, nie? To mogą być nawet kwoty typu, nie wiem, 25, 30, 35 tysięcy dolarów miesięcznie. Ok? Więc wiesz, jeśli portujesz grę przez 6 miesięcy, a tyle plus minus może na to zejść, w momencie, kiedy dajesz do ekipy portującej gotowy produkt i wspierasz ich w tych działaniach, no to wiesz, masz 6 razy te nawet zawyżmy 40 tysięcy miesięcznie wychodzi ci 240. czterdzieści, nie? To jest gra na Unrealu, więc to, że to się nie powinno się ciężko importować. No, ale nigdy nie wiesz. No, nigdy nie wiesz. Uroki game devu. Japończycy nie znają się na dokumentacji Unrealowej i tak dalej. Co, co, co to jest dokumentacja? Przecież widać, co co robi w kodzie. No, no a tymczasem jak mówimy o tej nawet zawyżmy sobie tę sprzedaż do 100 tysięcy, żeby nie było trudno obliczać, średnia cena podana przez Steam spaj licząc te właśnie okresy promocji i tak dalej to byłoby jakieś 20 dolarów więc no mielibyśmy tutaj wiesz 100 tysięcy razy 20 dolarów to wychodzą dwa duże miliony Steam bierze 33% 30% to jest liczba która była podawana jak ja kojarzę no ale wiesz, no nawet utnijmy równo jedną trzecią z tego, to i tak ci wychodzi całkiem zauważalny zysk. Szczególnie biorąc pod uwagę, że portowaniem zajmuje się oddzielna ekipa, więc twoja ekipa nadal może prężnie pracować nad czymkolwiek innym. No i tu jest całkiem fajny wynik. Nie wiem oczywiście, jakie są oczekiwania ark Systemów, no ale tego już nie przeskoczymy, że oni sobie mogą dać takie, jakie no chcą. No i nasze ocenianie tego, ile ta gra kosztowała w produkcji, to też czysta spekulacja? To są szacunki, no ale mam solidne podstawy co do tego, żeby to jakoś oceniać. Okay. No ale teraz tak, jak się spraw sprawował w tym momencie rewelator, który, przypominam, Miał premierę otoczoną masą kontrowersji, głównie wokół ceny, ale też wokół komunikacji między devem a um, użytkownikami, no bo przypominam, że jak ja zapytałem o kluczowe problemy z signem, czy coś z nich zostało naprawione, nie dostałem w ogóle odpowiedzi. No, a nie byłem jedynym, bo żebym ja był jedynym, to jeszcze bym uznał, że mam nieszczęście w życiu. Ale dev ewidentnie pomijał pewne kwestie i nie odpowiadał po prostu na nie. No i teraz tak, teraz mamy szacunki, gdzie jest miesiąc po premierze i drobny haczek, no i zeszło jakieś 15 tysięcy kopii. Co jak na pierwszy miesiąc nie jest takim złym wynikiem, bo taki sign sprzedawał się stopniowo co miesiąc kolejne wiesz, tu 3 tysiące, tu 6 tysięcy, tu 2 tysiące, tu 4. No i tak doszedł w końcu długoterminowo do tej całkiem niezłej liczby. No ale w tym momencie mamy 15 tysięcy sprzedanych sztuk. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo ten start nie był zły, ale natychmiast dajesz pecetowym graczom popysku. Bo nie dość, że zaczynasz w momencie, kiedy cena jest bardzo wysoka, a i tak musieli czekać, i tak była to premiera opóźniona, i już są niezadowoleni, a ty im jeszcze dopiekasz z tym, nie, nie, chłopaki starczy na rok, by the way, rewelator 2. Ej, ej, ej, ej, PC PC-towcy, rewelator 2. Tak, było. Tak było. no, no, no, tak było. no, no niestety, no. To wiesz, no może nie jest to takie na poziomie, jak przychodzi kapką i cię opowiada, że Marvel versus kapką 3 było trudne i nieprzystępne i trzeba to było uprościć, to dlatego. Ale jak ci opowiada, że ródki był jedynym sposobem. Tak, ale nadal jest to plucie ci w twarz. Naprawdę, no to wiesz, jeśli Arksys podjął świadomą decyzję, że okej, okay, gracze Pettowi w dupie ich mamy no to jest to jak najbardziej spójne z taką decyzją i w tym momencie im to nie przeszkadza. Nie, nie, a potem im powiedziałem, że wcale nie mamy ich w dupie i oni w to uwierzyli. No właśnie, ale wiesz co, na tym bym skończył sam temat e, tej premiery Rewelatora dwójki i dawania popysku graczom pecetowym, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć. Dawaj. Przez ostatni weekend odbyły się tak zwane loketesty. Loketest, od razu wyjaśnię dla nieznających terminologii, to jest japońskie określenie na location test, czyli test odbywający się w jednej albo tylko w kilku wyselekcjonowanych lokacjach. Jak fajnie. No, polega to na tym, że przychodzi sobie do arkadowni pan z Arksysu z czarną teczką, otwiera czarną teczkę, wyciąga z niej magiczny USB-stick, Wciska go do automatów i o proszę, już macie rewelatora dwójkę, możecie sobie grać. Tylko, chłopaki, nic nie nagrywajcie, proszę, nic, zupełnie nic nie nagrywajcie, bo ochroniarze was pokrzyczą. Ej, hey, a, a co to? Czy pan, nie, nie, nie czytałem na telefonie coś, a, a tak, to tak, spoko. Tak, tak. Myślę, że no, te, te nagrania trafiają do sieci. Nie tak, tak, oczywiście. Nie no Jest no to i... bardzo. Pilnowane. Nie jest tak, żeby się jakoś wylewały, ale no, jak Biken wygląda to już każdy mógł zobaczyć. Co ciekawe, chyba nie było answer albo nie pojawiły się żadne wideo z jego gameplayem, bo no, naprawdę ja się nie dokopałem. W każdym razie były te location testy i w piąteczek ostatni z okazji tych location testów ujawniono proponowane zmiany balansowe. I to jest bardzo ważne. Proponowane zmiany. Arc System od premiery Exarda ma długą historię tego, że kiedy prowadził location testy, to to było dla nich takie rzucanie wszystkiego wszędzie i patrzenie, który pomysł się utrzymał. Natomiast jak ja przeczytałem te zmiany, to się załamałem. Bo widzisz, to jest tak, że ja mogę być świadom tego, że większość albo część, albo któreś z tych zmian nie przejdą, a inne przejdą w innej postaci, ale jak czytam te zmiany, no to nie mam się o co oprzeć, bo nie wiadomo co będzie finalne, więc staram się doszukiwać prawidłowości, staram się znaleźć jakiś wiesz, kierunek po prostu. Mhm. I kierunek tych zmian, jakie czytałem, to wyglądał dla mnie tak, jakby ktoś przyszedł do Ark Systemów i powiedział, słuchajcie, Team Blue, tak jakby co ci od Blaze Blue, e, nie mają co robić, no bo wypuścili ostatnio nową część. To, to co? Ostatnią? Podobno. Ostatnią już nigdy nie będzie Blaze Blue. Podobno. Nigdy, przenigdy. Pan Mori chce już robić inne gry, nie bijetyki. Podobno. No to co Co możemy zrobić? Tyle mamy talentów. A, zobaczmy, jakby nam zbalansowali Guilty Gira. <laughs> A ponieważ hermetyczne dowcipy są najlepsze, bo długo zachowują świeżość, to od razu wyjaśnię, że blaze blue jest znane z tego, że z części na część odwracane są do góry nogami postaci. Na zasadzie przetasujemy sobie tier listę nie dlatego, że dążymy do jakiegoś tam ideału, tylko po prostu dlatego, że teraz ta postać będzie najlepsza, ta nie będzie najlepsza i zobaczymy co z tego wyjdzie, może fajna gierka, hehe. ucz się swojej postaci od zera. A bo teraz wyszła nowa część i chcemy, żeby graczy się nie nudzili, żeby nie było tak, że żeby czuli, że to jest cały czas ta sama gra. Niech to będzie zawsze nowa gra. A teraz jesteśmy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. A teraz fabularnie ta postać została podzielona na dwie, więc rozdzielamy postać, która miała dwa movesety na dwie różne postaci. A teraz znowu je łączymy, bo fabularnie one znowu są jedną. By the way, DLCki. Chłopaki, delceki mamy nowe. No, i biorę sobie na przykład takiego Bedmana. Naprawdę. A zresztą. Patrzę sobie na te postaci i widzę dobre pomysły. Aha. Naprawdę. Były dobre pomysły. Tylko teraz tak. Masz sobie na przykład taką Elfeld, która ma bardzo mocne strony, ofensywę, ofensywę w rogu, a jednocześnie kombosy, które łatwo prowadzą do tego rogu. I nie bloki i w ogóle. I nagle taka Elfeld traci wszystko. Jednocześnie zabierają tej postaci setupy na niebloki, co jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem z mojej perspektywy, bo uważam, że żadna bijatyka nie powinna mieć niebloków z definicji. Gdyby tylko wszyscy, tak jak Mike Z, mogli zrobić po prostu, żeby systemowo było na niemożliwe. No cóż. Ale jednocześnie taka Elfeld, która była niesamowicie mocna dlatego, że robiła ci kombo za pół życia, które kończyło się nieblokiem, traci tego niebloka, a następnie traci to kombo za pół życia. Więc to nie jest tak, że masz super setup i teraz go tracisz, tylko masz super setup, który tracisz i masz też dobre combo, które tracisz. Czyli już nie masz damage'a, już nie masz setupów. A na koniec dodatkowo osłabili jej defensywę, to znaczy postać będzie przyjmować więcej obrażeń. Więc nie masz kombosów, znaczy nie masz demedza, nie masz setupów i nie masz życia. I to tak wiesz, wiadomo, można z tego odjąć jedną zmianę i się robi kompletna postać, ale tak wszystko naraz to już jest głupie. Chcę powiedzieć tylko jedno, zasłużyła. A nie, to K że... Gracze Elfeld zasłużyli. A że zasłużyli, to wiadomo, no, no to bez dwóch stań. Ale chodzi o koncept, konceptualnie to teraz analizuję. No i oczywiście niesamowicie cierpiałem nad tym, że mamy sobie Bedmana, który jest teraz absolutnie jedną z najlepszych postaci w grze. Ale to się może nie podobać, albo może być to niezgodne z wizją państwa z Ark Systemów. Bo Deadman bo, bo to jest taki Pokemon. Tak, tak. To oto był kącik terminologii bijatykowej z kotem. Nie, to był kącik też hermetycznych żartów. Nie, no w sumie to jest kącik polskiej terminologii biatykowej, jakby nie patrzeć. W każdym razie, masz myślenie na postać dziwną i niepasującą do gry. Albo odstającą no, od schematu. Tak, to miałem na myśli. No, w tym sensie nie pasujące. W każdym razie, wiesz, masz takiego Bedmana i. Patrzę sobie na listę zmian u Bedmana i on tak, lista zaczyna się od tego, że on dostaje tak nierealnie potężne wzmocnienie do swojego arsenału, że jest to absurdalne i ja jako osoba, która gra Bedmanem od dwóch lat uważam, że absolutnie nie zasługuje na taką zmianę, bo jest ona nie tylko przegięta potencjalnie, ale też zwyczajnie głupia, bo się nie wpisuje w archetyp postaci. Tylko, a co gdyby zmienić archetyp? I widzisz, Ark System jest o krok przede mną, bo z okazji tego, że dostał jedno narzędzie, które daje mu masę niesamowicie mocnych opcji, zabieramy mu wszystko inne. I teraz tak jak powiedziałem, że Elfeld na przykład traciła swoje mocne komba, Bedman traci wszystkie komba, oprócz jakiś cios, cios, cios, specjal. I najprościej mówiąc, w tym lockteście, jak gracze go testowali, to zostało na szczęście potwierdzone przez Japończyków, więc to nie jest tak, że ja sobie filozofuję. Bedman nie był w stanie zadać realnego demedża z pojedynczego trafienia. Czyli jak przewróciłeś typa i już miałeś na nim tam unikatowe mechaniki Bedmana, które pozwalały mu rozkręcać ofensywę, to tak, to byłeś jeszcze w stanie go pocisnąć. Ale ten pierwszy hit nie zadaje damage'a I często nawet porządnie nie przewraca. I wiesz, i to jest takie właśnie... No, Vortex the Game. ta I teraz wiesz, i ty... ale na przykład masz taką milię, która jest Vortex the Game i ona zadaje bardzo śmieszny damage ze swoich kombosów, ale za to z każdego trafienia to pełne kombos zrobi, które się skończy setupem, bla, bla, bla, bla, bla. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Rozmawiałem z graczami za to nie rozumieją zmian, za to dostał bardzo mocne bufy jednocześnie, ale jednocześnie stracił rzeczy, które sprawiały, które to zmiany nie sprawiały żadnego sensu. W sensie, wiesz, zabieramy ci kluczowe elementy grania postacią i dajemy zupełnie nowe rzeczy, które są przegięte. Więc tracisz, ale, ale od razu masz trzy razy, po zwrócony ten ból, którego doznajesz. I tak wiesz, no i to było męczące czytanie, bo w sumie pomijając tam jakieś pojedyncze zmiany, na przykład tam u Potemkina, te pomysły na Elfeld, jakieś tam bzdety, o w ogóle pomysły na Aksa, to jest koszmar oddzielny, e, to było takie dosłownie rzucanie we wszystkie strony. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. I wiesz, wchodzę na jeden Discord, gadam z ludźmi, wszyscy dosłownie już z widelcem przy gniazdku czekają. <głos> Wchodzę na drugi Discord, a tam ludzie wysyłają sobie poradniki, jak wiązać liny. Trzeci Discord patrzę, chłopaki, czym się zatruć. I to tak, gdzie nie spojrzeć, to wszyscy byli wściekli, smutni, rozczarowani i z tendencjami samobójczymi. Wiecie, fana Marksyzu brzmi fajnie. No nie polecam. Dopóki nie dodadzą mi testamenta, to nie polecam. I to by było tyle, jeśli chodzi o krótką historię o przygodach w świecie arksystemów. Do Ark Systemów samych jeszcze zdążymy wrócić. Uff, a się gorąco zrobiło, parno, duszno. Na... Oj tak, Przy, przyda się chwila odetchnienia, a wy już za 10 sekund znowu będziecie słyszeć, jak trajkoczemy o bijatykach. Hurra! Trajkotanie o bijatykach? Trajkotanie o bijatykach i kręcenie spinerem. Kontynuujemy. No hej. Kontynuuj. Ah, okej. Okay. No to widzisz, kontynuujemy tematy bijatykowe. Ale dzisiaj będzie bijatykowo. Ach. Czekałem na taki odcinek. No dobra, to mamy potwierdzone ceny i datę premiery wersji pc oraz Xbox One-Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Aha. No, wychodzi sobie 7 marca i w wersji cyfrowej będziemy za nią płacić 25 dolarów, a w wersji pudełkowej, która się również pojawi podobno w ograniczonym nakładzie, no ale ważne, że będzie, 30 dolarów. To się czymś różni od tego, ile kosztuje na PS4? Z tego co wiem, nie. Ale, ale na wersji PS4 yy, znaczy wersja PS4 z tego co wiem miała tylko y, cyfrową edycję, póki co. Natomiast edycje fizyczne będą miały komiks dołączony. A tak, czytałem o nim. No. To przyszliczna okładka. A, cudowna. Uf, komiksy to, to, to lubię. Aż się dziwię, że jest Uf. legalna, bo przecież pokazuje jak Rocket Raccoon celuje zero prosto w głowę z pistoletu. Ojej. No. E, to może żółtem na taśmę jeszcze jeden krótki news twój. No dobra. Nie, ze świata wychodzimy ze świata bijatyk, wchodzimy w świat wojny, wojny. młotowej 40 tysięcznej. Ano. Najbardziej e, popularnej marki wśród gównianych indigerek na Steamie. E, ponieważ jestem kretynem i <grym> lubię Warhammera 40 tysięcy, e, Ama. jestem gotów. <grym> e, <grym> możecie wysłać swoje pytania na adres Hitbox i frame na Haha. <grym> to muszę Was poinformować, że dostaliśmy zapowiedź nekromundy, w którą oczywiście nigdy nie grałem, bo jest to figurkowiec, a figurkowiec to już nie, nie, nie, ja tylko książki czytam. Natomiast nekromundę, czyli przygody w dolnych poziomach ogromnych miast zaludnionych przez miliardy ludzi, tak wielkich, że w ich niższych poziomach dzieją się dantejskie sceny, przy których slamsy w Midgardzie z finala siódemki to pikuś, będzie zrealizowana w wersji pecetowej przez ekipę, która zrobiła Mordheim. Które to Mordheim było całkiem udaną planszówką, całkiem dobrym przeniesieniem tego, tego małego zespołowego skirmishera. Oczywiście nie znoszę Mordheim za to, jak zrobił swoje DLC-ki, bo wchodzisz sobie na wybór frakcji i masz fajne frakcje i dopiero w momencie, kiedy klikniesz na te frakcje, to dostajesz informację, że halo, halo, sorry, musisz kupić DLC-ka. Ja jestem jednak zwolennikiem tego, żeby pokazywać takie rzeczy, jak wchodzisz od razu do kolejnego menusa, żebyś wiedział, że nie masz tej wersji albo tej tego DLC-ka, albo tej frakcji, a nie się mógł podjarać, że masz fajne frakcje, których nie masz. No, ale co ja tam wiem? Necromunda w każdym razie będzie się wydawała bardzo zbliżona systemowo do Mordheim i prezentacyjnie, więc można się spodziewać całkiem niezłej gry. A tymczasem wczoraj. A tymczasem wczoraj, około godziny trzeciej nad ranem czasu polskiego, serwis twitch.tv uraczył nas unikatowym showem. Jest taki jeden show raz w roku. Show, który nazywa się Red Bull eSports. Wiecie, że Red Bull jest teraz sportami. Ja myślałem, że to jest nabój energetyczny, a nie są esportami. Nie, Red Bull jest esportami. Fascynujące. Wiesz, że sponsorują graczy w Street Fighter'a? Okej, okay, więc zapowiedzieli nam tam, tam, tam, tam, tam listę Gry. gier na tegorocznym Ewo, które odbędzie się już za pół roku w lipcu. Owszem. Czyli równo za pół roku. Mhm. Przyszedł sobie... Człowiek twarz społeczności, pan Mike Mike Ross Ross. Najbardziej biały człowiek na świecie. Owszem, i kochamy go za to. A jego gościem był człowiek Ewo, czyli pan czarodziej, znany jako Mr. Wizard, prywatnie Joy Quellar. Pan czarnoksiężnik. Na Twitterze zły Mr. Wizard. Czy czar... czarodziej... jak. Na kapie ten od żeberek, McDonaldsowych. Mag, za, za, zaklęcio rzucający. Mamy problemy techniczne, kod doznaje udaru. <grym> no i, a pomijając fakt, że ten show trwał prawie godzinę, a interesowało nas z niego jakieś 10 minut. No, no, to już... no nie, był taki, on tak to realizował co roku. Wiem, To jest wiem. taka formuła, żeby budować to napięcie, emocje i tak rzuca, a teraz wam powiem jeden tytuł, a potem przez dziesięć minut będę gadał o niczym, a teraz macie drugi tytuł. Wiem już. Nie mogę ich za to winić, szczerze Ale mówiąc. Znają wesołe rozmowy, jest fajnie, świetnie. Tak, go. mieli gości, przyszedł pan L.I. Joe, który mógł zabłysnąć jako jedyny wysportowany gracz na scenie Street Fightera 5. Um, przyszedł sobie pan Markman, który mógł pokazać stika i, i coś tam sobie pokrzyczeć na chmurę. Ka się do fotela, bo już nie wstał. No, coś takiego było. Ale, co najważniejsze, były też gry. Dawaj, strzelaj. To, to tak. Była gra Pewnik, czyli Street Fighter V. No, w rekord wszechczasów. 6 tysięcy skrzyczących Halkamaniaków, kiedy <laughs> w Knuckle do... Przewrócił Mikoł z tam 400-tonowego Andry. Pomyliły mi się dwa wydarzenia, ale tak, był to rekord. No, mieliśmy rekordową liczbę graczy, my zrobiliśmy to, udało nam się, to, to nasz sukces. Metaforycznie poklepałem Hiry po plecach. Tak, aż mi fantomowo aktywował zakończenia nerwowe. <laughs> No dobra, Street Fighter piąteczka, co tam dalej? Z heavy hitterów, którzy byli gwarantowani, mm. oczywiście Guilty Gear, Edzard, Przede Revelator wszystkim 2. gra, która ma drugą największą ilość transów, Smash. Smash, czyli tam... Smash 4 na Wii U. Nie, to był żart, bo powiedziałem druga, a miałem na myśli dwie gry. Smash a 4 <gry> i Meli, które obie mają drugą... Największą ilość entranców. W jednym Ale... roku miało jedno, a w drugim drugie nie pamiętam, które miało w zeszłym. Ale trzeba przyznać, bo Mr. Wizard powtarza to do znudzenia, że crossover między tymi dwoma grami jest niewielki. Czyli, Podobno. Co oznacza, że traktowane są to jak... traktowane te gry są jako zupełnie oddzielne, z zupełnie oddzielnymi grupami przedstawicielskimi. Jako osoba, która jara się milia, uważa czwórkę za totalny żal i nudę. Jestem to sobie w stanie wyobrazić. Uh -huh. Że są gracze, którzy faktycznie lubią w jedną, a drugiej nie i w drugą stronę. No, także tak znowu na Ewo będą dwa smasze. No, no Będzie fajnie. można iść spać. No. No. Będzie można oglądać fajną grę. Nie, no parodiuje pierwsze reakcje jak zwykle. No. Maruderzy, narzekacze, a pojechać i tak nie pojadą. Nie, no pojechałbym jakby było mnie w mieście. No. Będzie Blast Blue. O, Dwie anime gry na Evo? Bo wy, ja ci wytłumaczę, bo miał być tylko Blast Blue, bo wyszło nowe Blast Blue, ale okazało się, że będzie też nowy rewelator, więc pan Wizard zrobił tak... Hmm. Hmm. Przegryzł tłustym hamburgerem. Hmm. Muszę się zastanowić. Rozciągał king-size'owe frytki w ustach. A, a gdybym tak dał... Dwie gry Arksysa, bo to są dwie różne gry. Ja wiem, że to jest jedna firma, ale to są naprawdę dwie różne gry. Z zupełnie oddzielnym community. Dwie różne gry. Tak. No to może dam obie. Spróbujmy. I... Taki eksperyment. Jedna w ciągu ubiegłego roku w turniejach, gdzie święciła tryumfy, przyciągnęła nawet 300 zapisanych graczy. Druga w ciągu ubiegłego roku na turniejach, gdzie święciła tryumfy, przyciągała nawet 30 graczy. Hmm. Wydaje mi się, że najwyższa odnotowana liczba, jaką ja widziałem, to było jakieś 36. No, ale nie mówisz How Blaze nie, nie, nie. Skądże? Oczywiście, że mówię o Blaze Blue. Kto ale... jeszcze gra w Blaze Blue? No to już jest to najnowsze Blaze Blue, czy ona jeszcze nie wyszła? Rany, zabij mnie, a ci nie powiem. Myślałem, że ona jeszcze nie wyszła. No, Albo, że wyszła jakoś bardzo niedawno jeszcze. Kiedy to wyszło? Nie wiem. Premiery Blaze Blue są tak, pomotane. Przepraszam, uwaga, stukam w klawiaturę. Październik 2016. Nie, przepraszam, listopad. Tak. No październik do listopada, tak. I... To, było, to było okienko wydawnicze tej gry. I naprawdę od tego czasu miała tak niskie liczby? Wiesz co, no pamiętaj, że ja mam dostęp tylko do takich danych, które sobie wygooglam, mhm. więc może być tak, po pierwsze, może być tak, że po prostu nie trafiłem na żaden turniej, gdzie było dużo graczy Blaise Blue. po drugie, mogło być tak, że tak naprawdę od listopada to nie było za dużo dużych turniejów, mhm. więc się mogli jeszcze nie popisać, dopiero w ten weekend... Ponieważ, to jest bardzo ciekawe, ponieważ w ten weekend jadę do domu rodzinnego, gdzie nie mam internetu, to odbywa się Frosty Fostings, Bardzo duży, bardzo fajny turniej nastawiony na anime gierki. Świat przeciwko tobie? Tak, to już jest Świat tradycja. lubi się uwzierać na graczy bijatkowych polskich? Ja bym mógł napisać książkę o turniejach, które ominąłem w ten sposób natomiast e, będziemy mieli w tym tygodniu Frosty Fostings i prawdopodobnie tu będzie ten punkt pomiarowy taki realny dla gawiedzi która jest zainteresowana Blaze Blue mhm. no dobra to mamy dwa smacze, mamy, mamy sztryta mamy dwa anime fa erdaszery erdaszery Erdaszersy. ale my dzisiaj lecimy z tym Lingo to co, może jakaś grę, która będzie miała swoje trzecie Yy, trzeci raz na ewo. Trzeci raz? Z rzędu? A jeszcze nawet nie miała premiery. Ups, co to, to ciekawego? Tekken 7. Tekken. To jest żelazna pięść po japońsku. To jest gra, która wychodzi w czerwcu na konsolę, więc mimo, że Japończycy grają już w nią od Dwóch lat? No, trzech dokładnie. Nie, wydaje mi się, że trzy lata temu, jak to wyszło na Evo, to wtedy to było jakby pierwszy raz, kiedy w ogóle tak gra była dostępna. No dobra, no to zaokrągliśmy. I wtedy to do był dwóch. taki Invitational turniej. Invitational. Tak, no. tylko dla specjalnie zaproszonych, znanych graczy ze sceny mogli po raz pierwszy zagrać w tą nową część, i zaprezentować światu. Potem przez dwa lata Japończycy mogli sobie grać, bo. No, bo są Japończycy. Koreańczycy też. Tak, no i ogólnie wszystkie te miejsca na świecie, gdzie są automaty. Mhm. Mm no, całe dwa. <głos> tak. <głos> I teraz po dwóch latach łaskawie w końcu konsolowcy na całym świecie też tą grę dostaną i będą mieli cały miesiąc, żeby przygotować się na Evo. No wiesz, i tak, i nie. Bo nie zapominajmy, że zanim Namco Bandai wydało Tekkena 7 na konsolę, to ludzie już sobie zmodowali Tekkena 6 na emulatorze PlayStation Portable. To jest jedyny sposób tak, żeby grać postaciami w środowisku emulującym na 7. się, że wprowadzającym wszystkie te zmiany balansowe, tak. tak żeby grało się, to faktycznie identycznie. Tak, zmienili frame datę wszystkiego tak, żeby to był Tekken 7. Tylko oczywiście z pewnymi ograniczeniami spoiler alert, można grać jedną postacią z na 7, bo jak się odpali dwie, to jest tak na zasadzie flag, czy wersja T6 czy T7 ma być. Jak odpalisz dwie na raz, to stabilność gry się wywala i masz połowę frame rate'u. Ojej. No, ale możesz, możesz się przygotowywać do Ewo. Możesz polecić do Japonii trenować, albo Oczywiście. do Korei. są bardzo ładne kraje, odwiedź. Oczywiście. W dwa tygodnie spokojnie przepuścisz jakieś 400 euro na automatach, tak jakby się ktoś zastanawiał, czy to jest tania rozrywka. No, także mamy TK 7 jako, no, solidnego e, uczestnika. Strasz może jakiś debiut? KOF 14. Tak, KOF 14. Jak gra, która już trochę nie żyje. Najwięcej aktywności związanej z Kofem, co ja widziałem, to jak mój znajomy zaczął tłumaczyć mangę KOF. No wtedy się ludzie bardzo zainteresowali. O, K KOF, K KOF no, no, Fighters. No, nie, no fajna manga. SNK, ja, tak. ja jestem fanem SNK, od, od, od dzieciństwa gram tak. tylko w gry SNK. Tak, no, co, co my sądzimy o tym doborze gier KOF? No, KOF14 na Kumite in Tennessee uh -huh. miał bodajże 30 uczestników. Uuu, siła! Dla porównania, gra Ultimate Marvel versus Capcom 4 miała tam 69. Czekaj, czekaj, a gdzie na tej liście jest Marvel? No, oczywiście, że jest, no, po pominęliśmy go. Tak? No, oczywiście, że tak. Ja się oszukuję, że on jest na tej liście, ponieważ nie ma prawa, żeby Marvel na rok ostatni, kiedy to grę się gra, bo w przyszłym roku już będziemy grać w Infinite i choćbym nie wiem, jak bardzo płakał, że nienawidzę Tatsuneko vs. Capcom, ja nie chcę grać w Tatsuneko vs. Capcom 2, tylko że z postaciami z Marvela, to ja nie mam wyjścia, bo wszyscy będą w to grać i nie wierzę, że będzie inaczej. Zgadzam się. No więc jest to ostatni rok, kiedy no taki ostatni turniej Marvela. No nie... co prawda ta gra, no ewidentnie, no jest już stara, ludzie wolą grać w nowe gry niż w stare, ale nadal ma więcej uczestników niż Świeższy. Cieszy się popularnością mimo wszystko i nie zapominajmy o tym, że w marcu dostaje reedycję i na pc i na Xboxy One, więc potencjalnie mogłaby przyciągnąć jeszcze kogoś. Już jej wyszła ta wersja na PS4. Tak. Grę, które przypominam od półtora roku, nie dało się kupić nowej. No, mhm. skończyła się licencja, tam umowa między Capcomem a Disneyem. Jasne. Więc nie można było tej gry kupić na testo, że zostacha już wycofana ze sklepów wówczas. Ja no może jeszcze pewnie gdzieś tam były pojedyncze kopie, Jakby się uprzeć, to można było kupić. Ale nie była to gra wypychana ludziom na zasadzie, że dawajcie, fajnie będzie. Mhm. A teraz jest taka okazja, że o fajnie wyszedł Marvel, a może go sobie teraz kupię na tej mojej nowej konsoli i będę sobie grał z kolegami, bo, bo taka fajna gra. Mam anegdotalne przykłady na takich ludzi. Okej. Okay. No i co? I nie ma tego Marvela w liście ośmiu gier na Ewo? W mojej jest, zamiast Ej. Kofa. No, a tymczasem pan czarodziej, szef Ewo, rozwiązał to inaczej. Otóż istnieje dziewiąte gniazdo, które można wypełnić grą. Na nie, Evo. wcale nie. Marvel jest dziewiątą grą. Istnieje, istnieje. I teraz słuchajcie, system jest taki, mamy to gniazdo i ono jest w tym momencie puste. Ale jak tylko ogłoszono listę gier, to ogłoszono również um, listę gier, które potencjalnie mogą się zakwalifikować do tego pustego gniazda. Zaraz wam je przedstawimy. Ale co? Co to znaczy zakwalifikować? A no właśnie, wyjaśnię tylko system. Zakwalifikować to znaczy, Evo zrobili to już w 2013, to nie jest nowy pomysł, Otworzyło, um, zbiórkę opcji, pieniędzy. Tak, otworzyło zbiórkę pieniędzy. I teraz tak, na każdą z gier, które zaraz Wam wymienimy, można wpłacić pieniądze. To znaczy, można wpłacić pieniądze na e, Make-A-Wish Foundation? To znaczy, tak. Taką to jest fundację charytatywną i przy tym zaznaczyć, którą z gier chciałbyś, żeby. Zbierać. Żeby dostała ten dziewiąty slot na Ewo. Tak, czyli to jest tak, że wiesz, oficjalnie klikasz, że no ja wspieram tam Marvela na Ewo, ale oczywiście wszystkie te pieniądze są przekazywane potem na fundację charytatywną. Tak jak powiedziałeś, make a wish. No i co? To może przeczytamy tych zażartych, konkurujących ze sobą zawodników jeszcze przed turniejem. Okej, okay. Nidhogg. To jest super gierka. To, to nie jest taka tradycyjna bijatyka, ale też jest taka bijatyka, bo też masz ciosy górne, dolne i też trzeba się trafiać. Jest takie futsis Jak kogoś trafisz, to potem go spychać tak fajnie. To, to, to, to taka bijatyka. Możesz rzucić mieczem, masz projectile. Tak, ale się. jak rzucisz to wtedy z kolei to jest taki high risk, więc jak jak, jak shoriuken tak Ale taki. no tak, oczywiście. No, Nidhogg na przykład, bardzo znana gra co tam dalej? Windjammers. Nie wiem, czy słyszałeś. Moja ulubiona gra. Moja Jamers. ulubiona bijatyka. Ej, Windjammers. Zawsze gramy na bursie w Windjammers, prawda? Są Moja ulubiona bijatyka. Nie, Windjammers fajne. Słuchaj, nie bym Zobaczył, jak ta gra dostaje trochę miłości i taki fajny turniejek na Ewo, Taki powiedzmy w piątek tak. rano. Tak. No, ale, ale no, no, nie. Może, możecie zagłosować, żeby była jedną z gier, które zostaną pokazane w niedzielę. No dobra, no to jest Windjammers i Nithawk. Aha, właśnie, tak jak powiedziałeś, niedziela. Gra, która wygra, będzie otwierać dzień finałów. Finały będą o 8 rano lokalnego czasu, więc ciężko dla uczestników, ale będzie to dzień finałów. Wielka scena. Więc mamy to Jammers i Nidhogg. Co dobra, mamy jeszcze? Teraz może jakaś bijatyka. Street Fighter 2 Super Turbo. Klasy. Hmm, klasy Zasłużył. Vintage. Zasłużył na to miejsce. No nie zasłużył, trzeba zapłacić. No właśnie i to jest niesprawiedliwa. gdziejowa niesprawiedliwość, panowie. To teraz... Co tam jeszcze? To teraz kontynuujmy ten trend bijatykowy i powiedzmy, a, że jeszcze jest skalgers. O, Skullgirls bijatyka. No. Pamiętasz, jak Skalgers zarobił bardzo dużo pieniędzy, ale potem okazało się, że Nintendo i Smash? Ups. To było cztery no. lata temu, byłem tam. No cóż, no co poradzić? Biedna Skullgirls, no od tego czasu jest pośmiewiskiem, nigdy w nie, nie gra. No a szkoda, bo to w sumie taki Marvel 2, tylko ulepszony... Pan Mike Zimond się bardzo starał. Żeby tak słyszałem, że w tym patchu ta gra jest już naprawdę fajna. Prawie ją pobrałem, żeby sprawdzić. to ja ją pobiera, żeby sprawdzić? Bo no. ja kupiłem tę grę na premierę, ja byłem nią zajarany wówczas i nadal uważam, że no, jest w niej potencjał. Jakby zgadzam się z filozofią designową pana Mike'a, tylko akurat tempo tej gry tak nie do końca mi podeszło. Jednak to, że jest w niej niewiele postaci, no trochę jednak na dłuższą metę boli. Wiesz co, dla jest, mnie... Jest niej bardzo dużo fajnych pomysłów i bardzo dużo fajnych praktyk i jakby e, pryncypałów. Założeń. <laughs> tak. Wiesz co, z, jeśli chodzi o Skullgirls, to jest taka gra, która w moim odczuciu jest kompetentnie wykonana, ale coś w niej mi nie pasuje. No. Zupełnie jak w Killer Instinct. Uuu. Chciałem, więc za szybko przesiadać, bo ja chciałem powiedzieć, że Skullgirls Właśnie, a nie, już powiedziałem, a nie, nie dokończyłem, bo właśnie Skorgesz ze względu na to, że zebrało bardzo dużo pieniędzy, nie tak dużo jak Mili, ale jednak sporo, mm -hmm. to Evo stwierdziło, że no dobra, no damy wam miejsce na tym naszym głównym tam stage'u, na głównej scenie, możecie rozegrać swoje top 8. Takie nasze... Pokazanie tutaj wdzięczności za to, ile ta społeczność właśnie zebrała też pieniędzy charytaturką. I, I to było w sobotę, tak? Czy, jeszcze, czy już w niedzielę, w dzień finału? Chyba finałów. w sobotę. No. teraz największy problem był taki, że tego dnia był też jakiś exhibition, mecz poka turniej pokazowy w Tekena i ten pokaz się opóźnił i w efekcie pokazano tylko to cztery skulgarosów. No, ups. Ja ogólnie pamiętam, że był jakiś problem z organizacją tego turnieju. Z tego co wiem, społeczność się wówczas na EWO obraziła i od tego czasu traktują inne turnieje, takie jak CEO, jako swoje główne miejsca spotkań. I wbrew pozorom, jeszcze się pojawiają. Tak. Tam po 60-50 osób na takim naprawdę dużym skalgersowym turnieju można spotkać. Tak, to jest gra, która ma małą, ale bardzo zwartą i nadal żywą. Y no żywą. Nie, nie, chcę użyć innego słowa. Kochającą tą grę, a, pełną oddaną. pasji. A oddaną. Mm -hmm, jasne. Powiedziałeś Killer Instinct. Owszem, Killer Instinct. To jest jedna z tych gier, które akurat moim zdaniem na miejsce, na Ewo ma prawo zasługiwać. No, tam wiesz, liczby uczestników też wypadają tak porównywalnie z tymi niższymi od na przykład Marvela. No tak, to jest druga sprawa, ale przynajmniej Killer Instinct to jest nowa, mocna gra, znaczy no nowa, wiesz, z tej ery. Tak, nadal wspierana. I całkiem dobrze zrobiona. Ona ma fajny, przemyślany system, który po prostu, którego niuanse po prostu mi nie podchodzą, tak. Od naszych, od Kitza, od Dave'a Langa. to są, tak. to jest ostoja amerykańskiej sceny bijatyk. Same ziomeczki. Naszych ziomeczków nie wesprzesz? Oczywiście. No, no i z nimi. No nie, wes musisz wesprzeć, bo inaczej nie dostaną slota. Tak. Ha, ha. No i z kim jeszcze konkurują? A to słuchaj, czy nie wiem czy słyszałeś takiej gry jak Mortal Kombat XL. Słyszałem o niej. E, Czekaj. Nie powiedzieliśmy, że Injustice 2 będzie na Ewo. No tak. Ja zapomniałeś wypisać, a ja cię nie sprawdziłem. Nie, no więc... nie, ja po prostu odmawiam przyjęcia tego faktu do wiadomości. Ojej. Wypieram go. Tak jak ja to, że Marvel nie dostał tego... Powinniśmy tak. byli napisać i Marvel. A Ach. potem Injustice w liście gier i potem ludzie musieliby napisać mailer, że i co być paliście. Nic. Właśnie to jest najgorsze. No więc tak, więc cofamy się do listy Ośmiu gier, wymieniliśmy siedem, wymieniamy ósmą Injustice 2. Injustice 2 ma premierę w maju bodajże maju. tego roku. Injustice 2 ma premierę w maju, Injustice 2 ma potencjał turniejowy, który jest zupełnie nieokreślony. Injustice 2 jest grą dla entuzjastów komiksów, która wykonana jest w stylistyce bijatykowej, a nie bijatyką turniejową. I Injustice 2 jako oparte o system Injustice 1 jest już na punkcie startowym ubogie systemowo, jeśli mamy je porównywać do Mortal Kombat XL. Ciekawe jak rozwiążą kwestię przedmiotów. Nie będzie ich. A, wiesz wiadomo? Jeśli się nie mylę to dosłownie wczoraj albo przedwczoraj był stream, na którym wyraźnie potwierdzono, że będzie bliżej nieokreślony, ale tryb turniejowy, który A. po prostu wyłącza modyfikację statystyk postaci umiejętności czy czegokolwiek tam będzie. to przynajmniej tyle. No wiesz, inaczej by się tego nie dało zrobić, no, już prawda. też się nie ukrywajmy z tym. Natomiast no, no nie, no, w, wiesz, domów że... nie dało się wyłączyć, nie należało wyłączać. Okej. Okay. W... Myślę też, że krostek. Myślę, że czego byś sobie nie chciał tam dopowiedzieć, to jest znacząca różnica między NetherRealm Studios a Capcomem. No nie wiem. Ja, ja jestem jednak o tym przekonany. No ale może chcecie, żeby była druga gra Netherrealmu. Mortal Kombat XL. No może. No może. Jak w ogóle? Czekaj, czy, czy, udało nam się zamknąć listę? Tak. Tak. Tak? Tak. Czy aby na pewno? Co? No dobra, to jeszcze raz. Street Fighter 7... VII... Nie, nie, z tych dziewięciu nie zapomniałem. A. Znaczy z tych dziewięciu jeszcze nie skończyliśmy. A, okej. Okay. Mortal Kombat XL. Tak. I teraz uwaga. Bijatyka. To... Gra z gatunku bijatyk. Aha. Pokken Tournament. Pokken. Nie, nie, tak? Pokken Tournament? A no tak, bo to jest Pokken Tournament albo Pokemonteken. Nie, rzeczywiście nie słyszałem takiej nazwy. Na pewno w Niemczech taką nosi nazwę. Bo to akurat widziałem. Nie wiem, czy gdzieś poza Niemcami, ale owszem, jest takie wydanie. Pokken ma chyba najszybciej umierającą scenę z tego, co patrzyłem. Chociaż tak. że te ilość uczestników na turniejach po prostu spada tak szybko i tak równomiernie, że... No, ewentualnie Kof14 może szybciej umiera. No, ale Kof miał też słabszy start. Jednak Pokémon no... miał ten moment, że ludzie się je rali, ale fajnie, bije tylko z Pokemonami. No tak. A potem, no, bije tylko z Pokemonami, też no. może coś. No, no niestety, Nintendo bija tylko z Pokémonami. Ale dobra, ty tak przyszedłeś do tematu biatek i zupełnie zapomnieliśmy o jeszcze jednej indie ciekawostce. Dobra, kolejna gra, z, z ósma gra na naszej liście. Ósma? Ósma? Tak. Ósma. To może to może tak, krótkie podsumowanie. Jeszcze raz. Nie, nie, nie. Wymieniłeś jeszcze ARMS, tak. miałeś zrobić no builder. Miałeś skomentować. A... Ech, ale my się nie dogadujemy. Ale ty się pogubiłeś. Ale ja też jestem nieprzytomny. Nie przejmuj się. Dobra, to teraz jeszcze raz. Bo wymieniliśmy 7 gier. Wymieniliśmy to czekaj. ok. od samego początku, bośmy się tak zamotali, że króciutko. E, gry, które będą na pewno: Street 5, Tekken 7, Koff 14, e, Smash Brothers Melee, Smash Brothers 4, Guilty Gear Blaze Blue oraz Injustice 2. I do tych gier może dołączyć jedna z poniższych: Mortal, Skullgirls, Pokken, Windjammers. Jammers. Nidhogg, Super Turbo, Killer Instinct. Jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Zaczniemy od tej lepszej, czy... Wiesz co, ja mam taki pomysł, bo na Ewo były już bijatyki, były już gry, co do których niektórzy mieli wątpliwości, czy to są bijatyki... Kataryn? Na przykład. To może czemu by się tam nie miała pojawić gra, co do której nikt nie ma wątpliwości, że nie tylko nie jest bijatyką, ale też nie nosi znamion żadnej, żadnych znamion gry kompetytywnej. Doom? O, Doom byłby niezłą pozycją. Szczerze mówiąc, wolałbym Duma. Jeszcze z komentarzem Jamesa Chena i Ultra Davida. Wyobraziłem to. O Panie, ale bym oglądał. Nie. Arms. Arms. Czyli... Box z Wisports. Tak, tylko taki w nowej oprawie graficznej, gdzie masz sprężynowe ręce. Wiesz dlaczego masz sprężynowe ręce? Nie wiem. Bo osoby, które miały okazję pograć w ARMS, powiedziały, że są tak zauważalne opóźnienia w zczytywaniu <głos> komend, że jakby ta walka miała się toczyć w zwarciu, to byś zwyczajnie nie wyrabiał. Tak, gwoli ścisłości powiem, że zostało potwierdzone, że w ARMS da się grać za pomocą pro-kontrolera, więc niekoniecznie za pomocą tych ruchowych. Ale co to w ogóle ma być? To Ale nikt... jest więcej opóźnienia niż 8 klatek? Nikt nie wie, co ta gra w ogóle ma być. Ale taka fajna, bo się biją i na Switcha, ja lubię Switcha, bo Nintendo, ja lubię Nintendo. Tak, potem się znowu okaże, że trzeba będzie je parować po wirtualnym lanie, ale musisz najpierw postawić im Unixa na kernel. <grym> dawaj, fajnie będzie, Beka będzie jak damy wirtualne, z na Windowsem 9.5, żeby je połączyć w wirtualny LAN na Unix. <grym> dawaj, Beka będzie jak damy ARMS na EWA, ale Beka będzie, Bde dawaj, Beka. Co chcesz, żeby jakiś nitkok wygrał? Dawaj, Beka będzie. No, no, przestań, ja mam wulgaryzmy na końcu języka. <grym> I to nie jedne. I teraz tytuł, który ZASŁUŻENIE znalazł się wśród tej ósemki. Marvel vs. Versus... Ultimate Marvel versus Capcom 3. Nie przeszło mi przez gardło. Zamyka tę listę. ZASŁUŻYŁO. Na szczęście mamy już wstępne wyniki e, tych e, dotacji. Znaczy tych... Ty, ty, ty, to cholera, Marvel, Marvel. Gra, która nadal ma mnóstwo uczestników. Gra, która jest kultowa. Gra, która jest fantastycznie się ogląda. Nawet jeśli mam mniej uczestników, to oglądalność na Evo ma wysoką zawsze. Ludzie się mega nierają. To jest ostatni rok. Idealna okazja. Po prostu no-brainer to jest, żeby dać ten tytuł na Ewo, bo nigdy już więcej nie będzie okazji, bo raczej ludzie będą wracać albo do Marvela dwójki, albo grać w Infinite. Więc ostatnia okazja na ostatni duży, fajny turniej Marvela 3. Płaczcie, płaczcie! Po portfelami głosujcie, dosłownie. Niech Community Marvela pokaże, że teraz ich czas, tak jak 4 lata temu, 4 lata temu Community Mili pokazało, to czemu Community Marvela ma nie pokazać? A, e, Mili, ta gra, która wcześniej na EWO była 6 lat wcześniej, i to Community już trochę podumierało i trochę generalnie nie wiadomo, ciężko było ocenić, czy gdyby tak po prostu wrzucili na EWO, to czy miałoby dużo uczestników i oglądalność? To, to jest trawne porównanie, masz rację. Przestań, panie. Co tam się dzieje, to ja nawet nie. Nie no serio, spójrzcie po prostu na te listę, ok? Fajnie, że dali tam jakieś, wiesz, windjammers, ale to są żarty, to są jakieś memy bijatykowe. Nikt Ci nie będzie oglądał Jammers na głównej scenie Evo w główny dzień finałów. Będą oglądać ludzie, którzy nie oglądają B.A. Tak. No na przykład. Meme'rzy z Giant Bomba, którzy stwierdzą, że o fajnie, Jammers fajnie, to ta gra, w którą ludzie z Giant Bomba kiedyś grali na Unprofessional Fridays, a teraz grają ją na Evo. Jakie to jest szalone. No. Needhawk, świetna gierka, świetnie się przy niej bawiłem, jak ją no, grałem. Fajne, taki indie, niezależne, indie gaming. Ale widzisz, nie rozumiesz, bo Needhawk, ponieważ masz trzy opcje, to, to jest taka gra na najprawdziwsze Jak Street Fighter 5. Ona, ona ci pokaże... <laughs> Street Fighter 5 też masz zawsze trzy opcje. No. Żeby chociaż... Poken, gra, która miała 20 tysięcy widzów na turnieju, gdzie... Topowe finały miały, nie ja 300 tysięcy. To ten turniej, co na Evo rok temu opóźnił się o dwie godziny? Tak, bo się okazało, że ta gra jest kompletnie niegrywa. To ta gra, która miała ile? 5 razy mniej widzów niż Marvel w zeszłym mhm. roku? Coś koło tego. Marvel miał ile? 110 tysięcy? No ale jak zapłacą, no to spoko. To widać, bardziej im zależy. No. Albo może na przykład społeczność pokana bardziej zbiera do siebie ludzi z średniej klasy, a z Marvela na przykład niekoniecznie, bo ma swój automatowy rodowód i, a po taki bardziej middle, właśnie średnia klasa. Ja tylko, żebyśmy się nie zapędzili w narzekanie na brak Marvela to przypomnę, że Mortal Kombat XL, gra, która miała wiele lat rozwoju, tonę patchy, które zmierzały w nie zawsze lepszym, ale konkretnym kierunku i pozwoliły tę grę rozwinąć, gra, która oferuje od diabła postaci, które są kompletnie różne, każda ma swój gameplan, każda jest skomplikowana, jeszcze w dodatku wariacje do tego, jest wywalona z tej listy na rzecz Injustice, w którą się gra na trzy guziki. Chyba każdy się zgodzi, że zarówno Mortal Kombat 9, jak i Mortal Kombat X były ciekawszymi grami turniejowymi niż Injustice 1. No, pomijając Sonic Foxa, który zapowiedział, że pokaże wszystkim, dlaczego był topowym graczem tak. w Injustice. Okej, okay, to każdy oprócz Sonic Foxa, przepraszam. No. I wiesz, co ja mam taki sam tak naprawdę ból z zadniej strony o Marvela, co o Mortala, ale przyznam ci, że akurat co, jak co, ale Marvel to powinien być na Evo. No, no ale cóż. Plus jest taki, że monitorując te datki, możemy na razie wstępnie nastawiać się optymistycznie. Uwaga, że... przeczytam obecne wyniki. Okay, dawaj. Marvel 8500, Dokem Who 6500, Killer Instinct 4200 i tu są trzy jedyne tytuły, które w ogóle się liczą: tak. Jammer zebrało dotychczas 1300, Mortal, z 1200. Street Fighter Turbo 560, Mortal 135, no. Skolger 600, Hog 35. Trzy osoby stwierdziły, że hmm, zagłosuję na NitHoga. No no i dobrze. Wiesz, pamiętaj, że to jest też dawanie na cele charytatywne, więc to niekoniecznie tak, że o, moja gierko musi się dostać. Tylko to też takie po prostu, asa, rzucę 10 dolarów. No, żebym tutaj specjalnie no, trochę się tam zagadałem o pewne, wnioskowałem pewne. Opinie na temat tego, jaka grupa odbiorców lubi Marvela, a jaka Pokkena, to żeby nie być zupełnie gołosłownym, powiem tylko, że Marvel ma w tej chwili 165 dotujących, a Pokken 93. A różnica jest raptem 2000 dolarów. Przy więc... puli już powyżej 5. Tak, więc statystycznie no, gracz Pokkena wydał więcej. Mhm. Po prostu. I wcześniej te różnice były jeszcze większe. Był taki moment, że Poken wygrywał o 500 dolarów, mimo że miał tam 50 dotujących mniej. Wow. Więc to jest sam początek. Te dotacje dopiero się zaczęły, to jest pierwszy dzień, a będą one trwać dwa tygodnie. Tak. Dwa... Jeśli te doświadczenie sprzed czterech lat nauczyło nas czegokolwiek, to możemy się szykować na jakieś akcje, streamy, donation drive, w y, Ogólnie namawiające społeczności danej gry, żeby jeszcze coś od siebie dały. Po prostu na razie nie ma pewniaków. Tak. Kiedy Instinct totalnie może być czarnym koniem. Uh -huh. Może nagle nie wiem, jakiś maksymilian stwierdzi, że on jest fanem tej gry, chciałby ją zobaczyć i będzie zrobić streamę, na którym zachęca ludzi, żeby wpłacali i się przy nim dobrze bawili z tym streamem i wpłacali zamiast jemu to na tą grę. I to jest kwestia dosłownie jednego dnia dobrej roboty. Może, może fani Smasha zrobią coś takiego z pokkenem, bo generalnie Poken, społeczność Pokana jest na Smashboardsach. Już widziałem grafikę przez Smashboard stwitowaną, żeby... No, z wygrywa teraz, ale musimy jeszcze więcej wspierać. Więc no... Nasz... Już mi się Uf, robi źle. Może fani mili dorzucą się do młodszego braciszka. A przestań, idź pan. Może w gwiazdy Marvela zbiorą się i ogłoszą, że dawajcie, zróbmy to razem, bo scena, zwłaszcza w ostatnich latach, jak tyle się mówiło o umierającym Marvelu, to scena się trochę zżyła. Tak. Była ewidentnie, zrobiły się akcje, ludzie wyszli jakby z piwnic. Nie chciałem tego mówić. I stwierdzili, że a kurczę, róbmy coś, my kochamy tą grę, my zróbmy róbmy coś dla nich. komentujmy, twórzmy wideo, podcasty, tweety, jakieś analizy. Widziałem bardzo dużo fajnych tekstów o Marvelu. O. analiz, jakiś z, z, z przedstawiania tełu graczy, którzy brali udział w danym turnieju, jakieś y, przewidywania na temat tego, kto może wygrać, Jakiś ciekawych analiz drużyn. Faktycznie społeczność, jak zobaczyła, że kurczę, ten Marvel trochę umiera i ludzie nie chcą już nas nawet wpuszczać na turnieje, to no. się ożywiła i chciała pokazać, że kurczę, no dawaj, to jest nadal fajna gra, nadal ją kochamy. Nieważne, czy chcą nas na turniejach czy nie, dopóki pokazują się gracze, którzy chcą w nie grać, to Marvel żyje. W naszych sercach. Więc no, pan Wizard stwierdził, że. Muszą to udowodnić portfelami. Tak. Pan Wizard jak prawdziwy Boss powiedział, że no to teraz pokażecie, ile jesteście warci. Masakra. No, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o Ewo. Twó. No. Co nam zostaje kot? No to dostaliśmy maila. Uuu. Jest to specjalna okazja, rzadko dostajemy, ale każdy z przyjemnością czytamy i odpowiadamy. Mail jest od Tejotla. Naszego znajomego. Wspólnego. A tak dawno go nie widzieliśmy. To prawda. Będę parafrazował, jako że pojawiał się przekleństwa. Ja chcę, żeby mogły nas słuchać. Żebyście mogli nas słuchać przy swoich dzieciach. Dobrze. Zaczął maila od stwierdzenia, że Madonna plus Jackson równa się Prince. Znam osoby, które zareagowałyby zaczerwienieniem i zaciutrzewieniem. Ja bym powiedział, że bardziej Hendrix plus Jackson, takie bardziej oczywiste stwierdzenie. Ja się nie znam. Pytanko o temat, który mnie ostatnio zdenerwował. Walking simulators, czyli gry typu Gone Home, That Dragon Cancer, Everybody Gone to Rapture. Osobiście mam dość ludzi zachwycających się nad tymi grami i całej gadaniny o tym, że to udowadnia, że gry to sztuka i tak dalej. Prawda jest taka, że są to interaktywne filmy z ograniczoną rozgrywką i głębią równą wpisom na blogu o trudnych wyborach i doświadczeniach życiowych czternastolatka. Format gry w tym przypadku to marnowanie czasu ludzi i zamach na portfele. Cały ten bajzel można zrobić w formacie 15 piętnasto-minutowego y, filmu i na tym poprzestać. Jak my na to patrzymy? Chcesz zacząć? Nie. Dobrze. E, wiesz co? Powiem. Wytłumaczę się. Nie grałem w dużo tego typu gier. Aha. Kiedy Gone Home było słynne, to dosłownie obejrzałem jakąś tam rozgrywkę na YouTube. Najpierw speedrun tej gry minutowy, wow. a potem obejrzałem 100% speedrun tej gry, żeby zobaczyć, ile da się w niej zrobić. Uh -huh. I stwierdziłem, że to nie jest raczej gatunek dla mnie. Po latach zagrałem w The Rester, które też mi się nie podobało. Nawet nie powiem wam, o czym było. To stale mnie znudziło, ta forma, to medium. Ta, ta historia nie wydała mi się zbyt ciekawa. I ogólnie to medium nie wydaje mi się zbyt ciekawe. A, nie jestem jakimś chyba hejterem gier, które są mocno oparte o historii, no bo jestem wielkim fanem gier z gatunków wieżowalnowaw, ale takich jak Duncan Ronpa, Aesotorni, e, 999, no, przesadzam z tym wielkim, wyczułsław Street World. Mogę szczerze powiedzieć, że jestem fanem wyczułsław Street World. Jest w tych grach rozgrywka, ale bardzo jest w nich dużo sekcji, w których po prostu czytamy dialogi przy na przykład godzinę, nie mając żadnej interakcji. Więc nie mam problemu z grami, które są w dużej mierze oparte o fabułę. No, okej. Okay. Ja jestem zdania, że ten parasolowy termin Walking Simulator odnosi się do gier, które wypluwają pretensjonalne autorzyny, które braki w warsztacie pisarskim chcą usprawiedliwić tym, że wydali ambitną grę, która do ciebie nie dociera. Ojej, tylko, że, ojej. tylko, że na tym nie poprzestanę. Ojej. Bo widzisz, moja opinia, którą teraz wygłosiłem, jest opinią ogólną. W oparciu o te gry, które widziałem, więc właśnie jakieś Everybody Gone to the Rapture, jakieś Gone Home, jakieś Dear Esther, to wszystko tam było. Tylko, że to nie jest cały gatunek. I nie można w jednym zdaniu, czy tam wiesz, w kilku krótkich słowach ująć całego gatunku gier, szczególnie w momencie, kiedy ten gatunek się już utwardził na scenie, nawet w biznesie, w branży. Bo widzisz... Na każdą, może nie na każdą, ale nawet jeśli masz jakieś tam Dear Esther, które było kompletnym pretensjonalnym bzdetem, to z drugiej strony masz takie Stanley Parable, mhm. które bardzo fajnie bawi się tropami, bawi się koncepcjami, które ogranicza twój gameplay, ale pozwala ci na pewne interakcje ze światem gry. Mhm. I widzisz... Jestem przeciwnikiem ograniczania gameplayu. Jestem przeciwnikiem gameplayu sprowadzonego do chodzenia. Jak najbardziej nie podoba mi się to. Ale jeśli ktoś narzuci sobie takie ograniczenia, ale jednocześnie włoży pracę w tę grę tak, żeby ona faktycznie miała coś nowego do zaoferowania, albo przynajmniej coś nietypowego, albo coś oryginalnego, coś może związanego po prostu z jakąś wizją, to nie będę odrzucał takie gry tylko dlatego, że mi się gatunek nie podoba. Bo pozwól tylko, ja nie lubię wyścigówek. To nie znaczy, że nie zagram w wyścigówkę. Nie lubię walking simulatorów, ale nie mogę powiedzieć, że one wszystkie są do niczego. To im przypomina naszą rozmowę o fabułach w grach. Bo mhm. ja wtedy wyszedłem z takiego założenia, że uważam, że gry są generalnie słabym medium dla przedstawiania fabuł, no bo rozgrywka nie zawsze się koniecznie wiąże. Często w tego typu grach jest tak, że masz rozgrywkę i masz fabułę oddzielnie, które w ogóle nie są ze sobą powiązane i uważałem, że jest to marnowanie i lepiej w takim momencie tą fabułę przedstawić w formie książki czy filmu, ale są sposoby na to, żeby narracja growa opowiadała opowieść w inny sposób. Przykładem tego jest choćby e, to, o czym pisałem na blogu Zero Escape, fajnie to robi w dość ograniczony sposób, ale są tam rzeczy, których jakby w narracjach, której nie dałoby się zrobić w formie filmu. Fajnie to robi The Last Guardian, o którym teraz dzisiaj mówiłem. No, czegoś, gdyby ta historyjka została przedstawiona w formie filmu, to mogłoby mi się spodobać, ale wątpię, że aż tak. Właśnie. Dochodzimy też do tego, do tej kwestii, może tomu, kwestii świata zaprezentowanego w grze. Zobacz. Jeśli mówimy o grze, w której cały gameplay sprowadza się do tego, że równie dobrze mógłbyś oglądać film, który co chwila się pauzuje i tylko musisz wciskać przycisk play. Albo rozwiązać jakąś zagadkę, która jest totalnie niepowiązana z filmem. No ale widzisz, to już jest jednak coś innego, bo tu już... Jasne, to nie jest taka duża różnica, ale jesteś w pewien sposób zaangażowany w samą rozgrywkę. Gra wymaga czegoś więcej niż tego jednego klawisza. Powiem, jak to wygląda w przypadku Danganronpa i Zero Escape. No. Tam jest tak, że to, że musisz rozwiązywać te zagadki, jest po pierwsze no jest okazał, żeby poznać postaci, no bo one komentują to, co robią, komentują twoje poczynienia. Często jakiś znaleziony przedmiot jest pretekstem do rozpoczęcia rozmowy, więc to się łączy. Poza tym, te gry mają wytłumaczenie tego, czemu musimy w nich wychodzić przez Escape prumy. One mają na to fabularne wytłumaczenie, które można potraktować, że jest trochę na siłę, ale jest. I wpisuje się w świat gry. Tak? W Danganronpie generalnie wszystkie zagadki są częścią fabuły. Po prostu akurat zaprojektowano te gry wokół tego, żeby w każdym momencie dochodziło do tych e, rozpraw niby sądowych. Mhm. No i rozprawy niby sądowe można zrobić w formie rozgrywki. Poza tym, nie zapominajmy też o kluczowym elemencie visual novelek. To, co mówisz, ta Danganronpa, nawet ten taki Ace Attorney, to są wszystko gry, które mieszają visual novelkę z rozgrywką. Mhm. Kluczowym elementem gry jest rozgrywka. Mhm. Integralnym elementem gry jest rozgrywka. Mhm. Jak Czy... pokazało anime Ace Attorney, nie tak łatwo przerobić tę historię na formę statyczną, nieinteraktywną. Zobacz, czy coś, czy jest coś złego w tym, że ja ci powiem, że wizual nie mówię o tym, już wiesz, takich interaktywnych, jakichś Lejtonach, Ace e, czy czymś, tylko... ten to zły przykład. Okej, okay, sorry, nie grałem. Tak mi się jakoś kojarzyło. Nieważne. Ace e, Attorney, 999 i tak dalej. One są faktycznie moim zdaniem grami, ponieważ mają element interaktywny. Mm -hmm. Natomiast, e, pierwszy przykład z brzegu, dowolna wizual novelka, typu na przykład, nie wiem, tych Type Moon, Fate Stay Night, Hime, tego typu rzeczy, to nie są gry. Mhm. To są taki ładny angielski termin choose your own adventure i nawet w tym wybieraniu twojej własnej przygody są bardzo ograniczone, tylko że w tym nie ma nic złego. Mhm. Masz element wizualny, czyli te obrazy postaci, jakieś tła, coś i element tekstowy. Jest to tak naprawdę książka z obrazkami. Tak. Trochę się to wiąże z grą, no bo wychodzi na tych samych mediach. Tak. Też płacisz. Te, Nadzwyczaj często na tych samych serwisach. Często ludzie, którzy recenzują gry, recenzują również wizualne welki albo też są ich odbiorcami. No bo po prostu to, w jakiej one są w formule aplikacji komputerowej, w której klikasz, no mało jest takiej historii. Mhm. Więc stąd się może to wiąże. Tymczasem dochodzimy do tego, jaki ja mam właściwie problem z walking simulatorami. Ja nie mam problemu z tym gatunkiem. Ja mam problem z tym, jak ludzie do niego podchodzą bo w moim ujęciu zazwyczaj rzadko, kiedy mam rozmowy z kimś, kto by się upierał, że wiesz, że to są gry, to jest szczyt artyzmu, tego nie wolno oceniać, bo to jest sztuka i tak no. dalej. No ale są takie głosy. Natomiast dla, to... mnie, natomiast dla mnie nazwijmy to po prostu interaktywnymi filmami czy interaktywnymi opowieściami i tyle. Wiesz co, I... ja o tyle rozumiem to, że na temat tych produktów. Często wypowiadają się właśnie społeczności graczy, serwisy growe, no bo ta sama zasada, no kto ma to robić? No tak. Jest ich za mało, żeby tworzyć oddzielną jakby społeczność ludzi, którzy tylko się interesują walking simulatorami, a niekoniecznie grami, filmami czy innymi mediami, a z kolei no nie namówisz jakiegoś fana filmów, żeby w, zagrał w takiego gone home no, nie chcę mówić na temat tego, czy on to skrytykuje jako banalną historyjkę, no bo nie grałem w niego, więc nie wiem, mhm. nie jestem ekspertem, natomiast no słyszałem głosy, że tak by się właśnie stało. Aha. A poza tym no właśnie namów kogoś, kto w ogóle nie lubi gier i źle mu się kojarzą z zabawą dla dzieci, żeby z czymś takim się sprostał. No jest nowa, form, nowa forma, która jest nieco zbliżona do gier ze względu właśnie na sposób sterowania, sposób w jaki się z nimi zapoznajemy, więc dlatego jest dla mnie naturalne, że Serwisy growe i społeczności graczy zazwyczaj są ich odbiorcami i komentatorami, a to czy jest to, czy nazwałbyś to grow, czy nie, no to dla mnie ma małe znaczenie, szczerze mówiąc. No właśnie. Zresztą powiem Ci tak. Są walking simulatory, które można by uznać za rdzeń tego gatunku. Te tytuły, które już po kilka razy każdy z nas dziś wymieniał. Ale są też gry, które nie są walking simulatorami de facto, ale moim zdaniem idealnie obrazują, do czego można dążyć, robiąc tego typu grę. Mm -hmm. Przykład. Amnezja. Amnezja, stary. Bo zobacz, to jest gra, która ma jakieś tam nieskomplikowane zagadki, od czasu do czasu i takie bardziej na zasadzie znajdź klucz do zamka. Ale tętni atmosferą narzuca na Ciebie te, te, te opres ten opresywny klimat bycia odizolowanym i prześladowanym. Ale dlaczego mówię akurat o amnezji? Bo w amnezję niesamowicie łatwo się wciągnąć i niesamowicie łatwo te imersje złamać samemu sobie. Przechodząc amnezję, kiedy tylko spotkałem się z najmniejszym sygnałem, że mój oprawca jest w pobliżu, podbijało mi się tętno. Naprawdę to przeżywałem. Aż do jednego, jednego momentu, kiedy się potknąłem w trakcie ucieczki. I nagle się okazało, że wiesz, dostajesz jeden strzał, drugi, przerwa, trzeci, czerwieni się ekran. Słyszałem już tą historię z innych źródeł. I wiesz, i nagle tak, co? To ja mogę sobie po prostu olać? W sensie, no wiadomo, nie olać, muszę końc końców od niego uciec, ale się nie muszę spinać, mogę tak na spokojnie i w ogóle. I wiesz, i chodzi mi o to, że amnezja, przynajmniej tak jak ja ją pamiętam, była banalnie prostą grą do przejścia. Więc nie wymagała od ciebie dużo, ale wymagała od ciebie w ogóle. Musiałeś zaangażować to minimum, żeby ją przejść. A jednocześnie oferowała Ci rozgrywkę, która skupiała się nie na samej grze, tylko na klimacie, na przeżyciach, na jakiejś tam wcale nie takiej zupełnie banalnej historii. I to, było, to tworzyło całość, która była dla mnie fascynująca. No i oczywiście doskonałego przedstawiciela swojego gatunku horroru. Więc widzisz, jeśli mamy... Takie, wiesz, zaginięcie Etana Cartera, które pokazuje konkretną historię, pozwala Ci ją odkryć w taki, no jasne, jasne nieskomplikowany, ale też nie taki do końca oczywisty sposób. Czy ten słynny Firewatch, gdzie, no, może nie jest tak, że wszystko, może nie jest tak, że gra jest skomplikowana, ale też cokolwiek musisz w niej zrobić, to już jest spoko. Life is Strange, kolejny przykład. No, Gra, którą akurat bardzo lubię, więc będę ben, bronił. Więc widzisz, Tejad zapytał, jak my patrzymy na te walking simulatory. I ja myślę, i spróbuję jakoś tak odpowiedzieć w miarę jasno, ja uważam, że sensu stricte walking simulatory, które dosłownie nie wymagają niczego od gracza, to w moich oczach są interaktywne filmy i nie należy się rozwodzić nad ich walorami artystycznymi, a należy po prostu przeanalizować je jak każdą grę, czyli czy mają spójną fabułę, czy potrafią cię wciągnąć, czy level design, nawet jeśli tylko po nim chodzisz, to nadal level design może ci opowiedzieć całą historię. Nie Czy to jest wykorzystane? Powiedziałbym, kluczowy w tym momencie. O Wręcz przeciwnie. Właśnie. To jest to, co chciałem powiedzieć. Jeśli decydujesz się, że twoja gra, którą robisz, będzie walking simulatorem, to narzucasz sobie ramy, w których możesz dać popis na bardzo wielu frontach. Ale jest to bardzo duże ograniczenie. Tak. Odbierasz sobie kluczowy element. Ludzie jak grają w gry, to... Są dwa rodzaje, to jest coś, o czym... To jest z tego, co słyszałem podobno. Filozofia zachodnia, czyli że gry są doświadczeniami, kiedy mamy robić coś fajnego i fajnie się czuć. Albo gry... Japońska filozofia, czyli gry są zbiorami systemów, które mamy przeanalizować i wykorzystywać. Więc ludzie albo szukają... Można ogólnie powiedzieć, myślę, że ludzie szukają w grach albo fajnych doznań, albo fajnych wyzwań. Tak. I w momencie, kiedy... Gra z góry cytujesz, że ta gra nie będzie w żadnym wyzwaniem, mm -hmm. a doznaniami będzie no, też znowu ograniczona, bo nie będzie tak, że o zrobiłem fajny cios, albo że o, moja postać porusza się w fajny, ciekawy sposób, tylko masz, że postać chodzi i poznaje fabułę. Tak naprawdę są w zasadzie tylko trzy opcje, w których możesz się wykazać, ale to są duże pola projektowanie dźwięku, mhm. oczywiście, projektowanie poziomów, oczywiście, i struktura, i fabuła w ogóle. Mhm. Więc teraz tak, to co chciałem powiedzieć, jeśli już decydujesz się zamknąć w tych ograniczeniach Walking Simulatora, to lepiej, żebyś się bardzo przyłożył do wykorzystania tych kilku opcji, które Ci zostały. Bo jeśli się nie wykażesz, to to będzie widać jak na dłoni. Po prostu nie da się tego w tym momencie ukryć. Już nie będzie tak, jak grasz sobie na przykład w bajonetę i w sumie czy tam ta fabuła ma jakikolwiek sens? Nie wiem, ale świetnie się bawię. No, więc generalnie w, w, do, ja, mój wniosek jest taki, że wizualnowelki, tak jak mówię, mimo, że ogólnie kojarzą się z grami, bo dla wielu ludzi tak jak ja, pierwszym skojarzeniem przy wizualnowelce będzie Dark i Saturni, to jednak jest masa nieskończoność visual novelek, które w ogóle nie mają żadnej rozgrywki, tylko są po prostu taką formą historii, no, książką z obrazkami i dźwiękiem. Mm -hmm. I to I... Jest, ale to jest bardzo ciekawe medium. Tak, to jest zupełnie w porządku. I ludzie już stwierdzili, że to nie są gry. Już wydaje mi się, że jest taka ogólna zgoda, że, że to nie są gry, tylko to jest po prostu taka forma przekazu. Taka, no właśnie, rodzaj książki. A z drugiej strony są wizualnowelki które mają znamiona gier i to też jest w tak. porządku. I one często też dużo bardziej trafiają do ludzi, którzy właśnie mogą się z nimi zainteresować graczami, no. no Stąd pewnie. właśnie no, ta trójca gier wizualnowelek na zachodzie, Ace Attorney Zero Escape i Danganronpa. No. Trzy, w które ktokolwiek w ogóle grał. Pewnie. A... No i być może tak samo będzie z Walking Simulatorami, jeśli dalej będą wychodzić. W sumie nie było jakiegoś mega zasypu. Gone Home było ile? Już cztery lata temu? O tak, o tak. Mieło takim hitem, po którym ludzie się zapali, że wow, można robić w taki sposób, przedstawiać fabułę, tak, robić takie minimalistyczne gry z małą ilością rozgrywki, poruszające takie... No wtedy może jeszcze w miarę... Rzadziej poruszane w grach tematy, a nawet jeśli to nie, nie stawiane aż tak bardzo na, na przedzie. Nie zapomnijmy też o magicznym Journey, które znowu miało jakąś tam rozgrywkę. O, ja będę bronił Journey. Ale tak naprawdę, czy ono się bardzo różni od tych walking simulatorów? No, Journey było bliżej właśnie Last Guardiana, mimo wszystko. Tak byś Nie, to przedstawił. Bo tam granie dużo niższy był poziom, trochę jak w Amnezji, że mhm. poziom zagadek był banalny, praktycznie, mhm. ale to była gra o eksploracji właśnie, no. że ta eksploracja była dużo prostsza względem Los bo bardzo mało trzeba się było rozglądać, ale jednak trochę trzeba było. No. Gra miała właśnie to, o czym ja z kolei mówiłem, czyli bardzo fajnie wykorzystywała narzędzia narracji growej do przekazywania pewnych emocji. Coś, okay. co, o czym ja zawsze wspominam w takich momentach, jest to, jak masz tą ostatnią scenę, kiedy wspinasz się pod tą górę śnieżną i gra coraz wolniej, coraz wolniej się poruszasz. ale mm -hmm. tak subtelnie. I to jest bardzo, co mi tak po prostu wwołuje we mnie takie uczucie tego dążenia do celu. Ten cel już jest tak blisko, ale ta postać coraz wolniej się porusza i te zastanawianie się, czy dojdę, czy nie dojdę, czy umrę tutaj zaraz. I to było wspaniałe uczucie i mało, która gra we mnie coś takiego wywołuje. Ale też widzisz coś, co koniecznie chciałbym jeszcze powiedzieć. To jest w ogóle kwestia budowania świata w Walking Simulatorach. Bo zobacz, że Walking Simulatory, te z pierwszych stron gazet, one mają w wielu przypadkach tę jedną wspólną cechę, że tam jest świat. To jest jedna sprawa. Druga, ty ten świat eksplorujesz, ale trzecia, świat jest niesamowicie pusty. Hmm. bardzo rzadko się zdarza, żebyś tam spotykał jakichś NPC-ów. fauna jakakolwiek, żeby ci motylek przeleciał chociażby przed kamerą. To jest niespotykane. Hmm. I śmiem twierdzić, że tak naprawdę to są po prostu te przejawy lenistwa przy produkcji gry, bo moja gra to jest sztuka i ja się nie muszę wysilać. A e... tymczasem... Pamiętasz to małe studio, które robiło te gry o czerwonym kapturku i to o chodzeniu po... Cmentarzysku. O rany, wiem o czym mówisz, ale nie, nie pamiętam nazwy tego studia. No więc było właśnie takie studio, które było prekursorem tego, robiło jeszcze zanim to trafiło na pierwsze strony gazety i już wtedy ludzie się zastanawiali, czy to będzie taki kierunek tych artystycznych gier, które nie muszą mieć rozgrywki, tylko przekazywać coś wyjątkowego. jestem w sumie dawno o tych grach nie słyszałem, dawno o nich nie myślałem. Jestem ciekaw, czy one robiły coś ciekawiej albo mniej ciekawiej od tych, właśnie, bardziej współcześnie znanych poza tym, ja może już tak na zakończenie powiem, jeszcze odnośnie tej całej sztuki i całego tego elementu sztuki Ojej. uważam, że jeśli mówimy o sztuce to możemy rozróżnić dwa podstawowe trendy i jest to trend rzemieślniczy i trend emocjonalny i widzisz prawdopodobnie jakbym się nad tym głębiej zastanowił, to bym się rozdrapniał dalej, bo ja lubię ale skupmy się na tym, co przyszło mi do głowy pierwsze. Ja się boję na te tematy wypowiadać, więc odcinam się. Um, bo widzisz, sztuka tworzona jest z myślą o jakimś przekazie. Ja nie będę się tam wiesz, wywyższał, czy to ma być bardziej, czy mniej ambitne, ale zakładam, że jeśli już tworzymy jakąś sztukę, tak jak w tym przypadku na przykład ambitną historię w Walking Simulatorze, to dlatego, żeby coś w ten sposób przekazać. I teraz tak, jeśli zrobisz czarny kwadrat na białym tle i poczekasz chwilę, to ktoś ci w końcu powie, że to jest wiesz, najgłębsze, niesamowite studium duszy ludzkiej i okrucieństwa jednego wobec drugiego. Z drugiej jednak strony, jeśli spędzisz 20 lat ucząc się malować i namalujesz obraz 8 na 15 metrów który przedstawia jakąś słynną historię albo emocjonalne więzi między postaciami historycznymi czy cokolwiek innego, to ja mogę nie mieć zielonego pojęcia, o co ci chodziło, ale będę w stanie odczytać twój kunszt jako autora. I docenić. I docenić to. I prosta sprawa, jeśli decydujesz się nie popisywać kunsztem, to no nie da się zarzucić tobie niczego. Natomiast tylko jeśli popiszesz się kunsztem, to możesz liczyć na jakieś szersze uznanie. Bo do wszystkich to przekazem nie trafisz i trzeba się liczyć z tym, że ignoranci albo ludzie, którzy po prostu mają swoje opinie i są w nich twardo osadzeni, tacy jak ja na przykład, nie będą uznawać Twoich artystycznych wartości na ich przekazie, a raczej na tym, jak udało Ci się operować rzemiosłem, żeby to przedstawić. Mam nadzieję, że to satysfakcjonująca odpowiedź na pytanie, co sądzimy o Walking Simulator. <laughs> Powiem, w ogóle z e, Dragon Cancer w ogóle słyszałem bardzo sp te sprzeczne opinie, co ciekawe. Widziałem ludzi, którzy zachwycali się nad tą metodą przekazu, a widziałem też ludzi, którzy totalnie krytykowali i mówili, że to strasznie niezręczna sytuacja, no bo tematyka jest taka bardzo, no, delikatna. Tak, a w i ciężko w tym momencie krytykować i sugerowali, może, że. Że dlatego tak na tyle się cieszy jakimkolwiek uznaniem, że tylko i wyłącznie ze względu na tematykę. Zdecydowanie jestem zdania, że wiele osób, szczególnie w paranoicznych Stanach Zjednoczonych, obawiałaby się otwarcie krytykować takiego dzieła właśnie przez jego tematykę. Nie twierdzę, że to był główny powód, ale no, nie ukrywajmy, że Dragon Cancer wypromowało się na tematyce. Ale nie, nie mówimy o tym, czemu jest popular. Chociaż nie, w sumie o tym też mówimy. No, mówimy. mówimy Natomiast mówimy. teraz akurat myślałem, w sumie nie wiem, czemu ten temat poruszył. Jak mi się skojarzyło, że jest to chyba, w sumie wszystkie te gry są kontrowersyjne. Mhm. No Gone Home z jednej strony zachwyty, że wow, yy, da się zrobić grę bez rozgrywki i może się spodobać. A z drugiej strony hejty, że wow, historia o homoseksualistach, od razu wszyscy się na nią rzucają bo taka progresywna, tak naprawdę jest to pusta ludna gra. I nie zapominaj, że jak ci się nie podoba, to jesteś nazistą. Ale nie zapominaj, że jak ci się podoba, to na pewno tylko dlatego, że. Tak, tak, że, oczywiście. Że jest, szerzysz homopropagandę. Tak. Internetowe <grym> dyskusje nigdy się nie nudzą. <grym> no, no i z... Starajmy się jesteś... nie popaść w ten żadne tak yy, skrajności, ale nie bójmy się mieć opinii. Tak, jasne. Zresztą wiesz, no ja nie mam zamiaru krytykować Dead Dragon Cancer właśnie dlatego, że wiem, że jest to emocjonalna podróż i no sorry, nikt ci nie każe kupić gry. Możesz ją sobie obejrzeć. Nie musisz jej oglądać. Koleś też był bardzo, ten autor, bardzo ogarnięty w swoich wywiadach. No, wydawał mi się może taki prawdziwy w tym, co robił. Mhm. Więc jaka by ta jego gra nie była, zostawiam go z jego dziełem i nie będę mu wadził. Hitboxy i na gmail.com to adres, na który możecie wysłać nam swoje pytania i tematy, o których chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Zachęcamy do kontaktu. No i mały news smutny, ja ucieszony. Przechodzimy na co dwutygodnik. Uuu. Tak. Jest to nasza porażka, bo nie chcieliśmy. Jest to też dla nas wybawienie, bo no, mogą nam się skończyć tematy. Ten odcinek na przykład przed świętami był dla nas wyjątkowo ciężki. Dla... Ja, ja się nie będę rozwlekał nad tym, ale jest to moja osobista porażka, bo czuję, że w tym momencie w życiu jestem w chwili wielkiej słabości. I muszę ulec Twoim naciskom, żebyśmy przeszli w rozważniejszy model produkcyjny. No, ale postaramy się teraz z kolei, mam mocne postanowienie, żeby ten podcast ukazywał się regularnie w co drugi czwartek, a nie kiedy mi się zmontować. Co drugi czwartek. Hitboxy i frame. Zapraszamy. I do usłyszenia. Uuu.